Molium Wyznania Mola Książkowego Rozdział 18 Witam serdecznie w kolejnym rozdziale Molium audycji dedykowanej miłośnikom książek, pasjonatom dobrej lektury czy po prostu tytułowym Molom Książkowym. Poza tym, że jest to audycja o książkach, jest to audycja przede wszystkim pamiętnikarska, to znaczy, że nie znajdziesz tutaj bardziej takich formalnych, oficjalnych opracowań, streszczeń, danych książek, recenzji. Znajdziesz za to mnóstwo różnorakich przemyśleń wokół książek. Znajdziesz to, do czego różnorakie lektury mnie inspirują. Znajdziesz mnóstwo, mnóstwo spontanicznych dygresji. Jako, że jednym z głównych motywów powołania do życia tej audycji jest utrwalanie, utrwalanie nie tylko pamięci o danej książce, ale i tego, w jaki sposób ta książka, żeby tak rzec, odbiła się w moim życiu, odbiła się na moim doświadczeniu, co takiego... Tworzyła w moich myślach, do czego mnie zainspirowała, z czym mi się kojarzyła, jakie zrobiła na mnie wrażenie, co mnie szczególnie w niej zainteresowało, i tak dalej, i tym podobne. Dużo, dużo by mówić. W każdym razie jest to bardziej taka swobodna audycja, bardziej pamiętnikarska, na no swój sposób bardziej prywatna niż oficjalna, chociaż oczywiście publikowana. Dla mnie osobiście, tak dla przypomnienia, gdyż już o tym, tu i ów, wspominałem w poprzednich rozdziałach, jest to również taki ekwiwalent rozmowy z przyjacielem współdzielącym moją literacką, czytelniczą pasję. Czyli równie dobrze zamiast nagrywać tę audycję, mógłbym po prostu hmm, spotkać się z nim czy z nią i wymieniać wszelkie myśli, przemyślenia. Hmm. Zamiast tego, albo obok tego zdecydowałem się je zachować, co jest dla mnie tym bardziej atrakcyjniejsze czy konkurencyjne, iż wspomnienia takie czy przemyślenia, które opowiedziałbym przyjacielowi czy przyjaciółce, one prędzej czy później by przeminęły gdzieś tam z wiatrem czasu. O niemałej części mógłbym już zapomnieć Natomiast w molium haha, mogę je utrwalić, mogę je utrwalić i mogę do nich wracać jakiś czas później, przypominając sobie to wszystko, jak gdyby było w ogóle nienaruszone zębem czasu. Hmm. Zawsze świeże, zawsze na żywo, zawsze w molium. Ha, ha. To już osiemnasty rozdział i jest mi bardzo miło gościć w nim Ciebie. Dzisiaj. Hmm. A dzisiejszy rozdział będzie stanowił kolejny odcinek tak zwanego cyklu waldenowskiego w Molium. <śmiech> cykl waldenowski, czyli cykl audycji dedykowanych książce pod tytułem Walden autorstwa Henry'ego Thoreau. A będąc bardziej precyzyjnym, jest to cykl dedykowany moim przemyśleniom, wszystkiemu, do czego różnorakie myśli w Waldenie mnie inspirują. Hmm. Gdyż odnalazłem w tej książce Henry'ego garść cytatów, z którymi szczególnie jakoś się utożsamiam, które wyraźnie przypadły mi do gustu, w taki czy inny sposób mnie poruszyły. I to już jest kolejny tak naprawdę hmm, z rzędu rozdział tej audycji, w którym całkowicie koncentruję się lub w sporej mierze na tych waldenowskich myślach, cytatach. Hmm. I dziś kolejna garść, chociaż być może będzie tego dzisiaj znacznie mniej, dlatego że jak przeglądałem wstępnie te cytaty, których kolej przyszła dzisiaj, cytaty z Waldenu, to wszystkie one są, że tak powiem, dosyć pojemne hmm, w głębie myśli, inspiracji, refleksji, w nich zawartą dla mnie. Więc kto wie, ja tak naprawdę, o ilu z nich opowiem, ile z nich dzisiaj przytoczę. No ale myślę, że możemy już zacząć. Hmm. Możemy już zacząć konkretne cytaty. Ja sobie otwieram teraz notatki, gdzie mam je wszystkie zapisane. Tak, dla ciekawości, te cytaty dołączam również. Systematycznie do notatek do każdego rozdziału Molium na stronie internetowej tej audycji, której adres brzmi www.moliumpodcast przez przez Jeżeli na Google wpiszesz sobie słowo Molium jak Mariola na początku jedno i na końcu jedno, to powinieneś spokojnie odnaleźć ten konkretny adres w pierwszej już dziesiątce stron, jakie tam Google wyświetli. Hmm. I tam znajdziesz wszystkie dotychczas opublikowane rozdziały tej audycji, przede wszystkim wraz z towarzyszącymi im notatkami, gdzie Publikuję linki do różnorakich rzeczy, o których wspominam tu i ówdzie w Molium. Oraz hmm, cytaty, właśnie te cytaty przytaczam, o których opowiadam. Więc dzisiejszy pierwszy cytat z Waldenu: hmm. Jakiego rodzaju przestrzeń oddzielająca człowieka od jego braci sprawia, że czuje się samotny?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 I teraz, hmm, dlaczego ten cytat tak bardzo mnie poruszył, czy tak bardzo zwrócił moją uwagę? Hmm. Jednocześnie będąc dla mnie jednym z tych największych zaskoczeń w Waldenie, zaskoczeń pod tytułem, jak bardzo mogę odnaleźć siebie w tej książce, czy w tej myśli filozoficznej Henry'ego Thoreau, gdyż Henry był filozofem, XIX wiecznym amerykańskim. Hmm. Właściwie mógłbym słówkiem przypomnienia rzec, iż jeżeli chodzi o książkę Walden, to jest to zbiór esejów, można to tak traktować, że jest to zbiór esejów filozoficznych, hmm, powstałych wokół, moglibyśmy tak żartobliwie rzec, eksperymentu Walden, który Henry sobie wymyślił. Otóż postanowił sobie któregoś razu, że się przeprowadzi na czas jakiś do lasu i będzie żył sobie na łonie natury, jak najwięcej rzeczy robiąc samodzielnie, wliczając w to budowę domku, uprawę ziemi, jakiejś żywności, takie rzeczy. To nie była całkowita izolacja od mm, cywilizacji, gdyż on często tam odwiedzał pobliskie miasteczko, ale było to takie zapewnienie sobie bazy wypadowej, bezpośrednio na łonie natury i mnóstwa, mnóstwa czasu do obcowania z nią. Walden to również nazwa stawu, nad którym ów domek Henry sobie w tym lesie zbudował. I w tej książce, która powstała w efekcie tego eksperymentu waldynowskiego, znajduje się właśnie sporo różnorakich myśli, którymi Henry dzieli się z nami. Hmm. W tym część z jest kontrowersyjna, mogłaby być postrzegana za taką część, a może nawet wszystkie, dosyć ponadczasowa, uniwersalna. Hmm. A ile jest w tych myślach? potencjału inspiracji. Jednym, czy jedną z ilustracji tego jest fakt, jak długo już nagrywam o Walde, nie to audycję. Przecież to już jest któryś, któryś rozdział z kolei. Ile tam godzin wyszło łącznie? Ha, jeszcze nie liczyłem, ale dobry, dobry kawałek. Hmm. Więc wracając teraz do tego cytatu. Hmm, hmm, hmm. Może jeszcze raz sobie go wrzucę na ekran. Jak wiem z doświadczenia, nawet największy wysiłek nóg niewiele przybliży do siebie dwa umysły. Ten cytat zwrócił moją uwagę tak bardzo, dlatego iż kojarzy mi się z takim moim niekonwencjonalnym poglądem, który mam od bardzo, bardzo dawna, dotyczącym relacji międzyludzkich, czy kontaktu z drugim człowiekiem. Otóż, zwykło się uważać stereotypowo, mówiąc o internecie, gdzie przecież można kontaktować się z innymi ludźmi przez internet, na przykład na GaduGadu, gadu czy na Facebooku, czy gdziekolwiek indziej, to zwykło się dyskryminować ten rodzaj kontaktu, porównując go z tak zwanym kontaktem rzeczywistym, twarzą w twarz. Kiedy pojawiał się ten koncept, kiedy był on przywoływany, koncept tak zwanej wirtualnej rzeczywistości i kontaktu na jej planie, czyli kontaktu internetowego, to część osób wskazywała palcem, że taka forma kontaktu przez internet jest zdecydowanie uboższa w ich oczach, w ich odczuciu, jest zdecydowanie uboższa w porównaniu z kontaktem twarzą w twarz, fizycznym, tak zwanej rzeczywistości. I teraz mój pogląd na ten temat od dawna już jest zupełnie odwrotny. Co ciekawe, gdyż jeżeli chodzi o mnie, ja to tak czuję, iż um, ja czuję formę internetową, może tak to ujmę, że ja odczuwam formę wirtualną. Kiedy na przykład rozmawiam sobie z drugim człowiekiem za pomocą literek w gadu gadu, czy na imiennym komunikatorze, to, czy na jakimś czacie, to ja odczuwam taką formę kontaktu jako bliższą, bliższą i bardziej prawdziwą w pewnym bardzo istotnym sensie, niż, niż nawet gdybym siedział z tą drugą osobą na jednej i tej samej ławce, czy przy jednym i tym samym stoliku. To dla mnie wielokrotnie taka jakby perspektywa spotkania się z tą drugą osobą przy stoliku czy na ławce, wcale nie dawałaby mi wcale nie dawała mi gwarancji czy przynajmniej zwiększonego prawdopodobieństwa, że mój kontakt z tą osobą będzie znacznie głębszy, znacznie szerszy w efekcie, w rezultacie. Dlaczego? Może to brzmi nieco kontrowersyjnie, że akurat tak to postrzega. Mówi się o tej całej, mówię ciała i tak dalej. Ale to jest tylko, dla mnie to jest tylko hmm, pewien aspekt, jeden z wielu aspektów komunikacji, czyli jeżeli komunikuję się z drugą istotą, jeżeli sobie wyobrażam ten aspekt, to przyjrzyjmy się konceptowi komunikacji, gdzie jedynym medium pomiędzy tobą a drugim człowiekiem są literki w gadu gadu czy na czacie. To jest jedyny sposób, w jaki możesz skontaktować się z drugą osobą. Przyjrzyjmy się takiej sytuacji. Siedzisz na przykład przy komputerze i poznałeś czy poznałaś kogoś, kto wydaje się hmm, być tobie bliski, czy dosyć ciebie interesować. Tutaj nie mówimy koniecznie nie mam na myśli koniecznie o związku jakimś, o kimś, w kim mógłbyś czy się zakochać, to, to może być po prostu ktoś, z kim świetnie wydaje ci się rozmawiać. Z kim wydaje się, że nawiązujesz głęboką nić porozumienia. Bez większego znaczenia w tym momencie, o jakim konkretnie charakterze relacji mówimy, czy to się zapowiada na przyjaźń, czy coś innego. Wyobraźmy sobie na ten moment taką sytuację, że nie spotkałeś czy nie spotkałaś się jeszcze nigdy z tą osobą fizycznie, w świecie pozainternetowym. Może co najwyżej masz jej zdjęcie, ale to też odsuńmy na bok, na razie tą kwestię zdjęcia tej osoby, Może nawet łatwiej byłoby sobie wyobrazić, że w ogóle nie wiesz, jak ta osoba wygląda. Widzisz tylko literki. To jest jedyne medium, jedyny sposób, w jaki możecie się do siebie przybliżyć. I jakie są tego konsekwencje? Co to sprawia? Jeżeli zależy tobie na... W kontakcie z tą osobą. Jeżeli zależy tobie na tym, żeby jak najbardziej ją poznać. A z drugiej strony, jeżeli zależy tobie, żeby samemu być jak najbardziej dostępnym czy dostępną dla tej osoby. Czyli dać się poznać. Załóżmy, że ta osoba jest dla ciebie na tyle atrakcyjna, sprawia wrażenie na tyle atrakcyjnej dla ciebie, że Tobie zależy, tak Ty czujesz, że Tobie zależy na tym, żeby również żebyś Ty również był, czy była jak najbardziej dostępna dla tej osoby, żeby dać się jak najbardziej poznać jej. Hmm. I teraz w kwestii tego, żeby dać się jak najbardziej poznać oraz z drugiej strony, żeby tą osobę poznać jak najbardziej, to żeby spełniać czy osiągać oba te cele, obie te wytyczne masz do dyspozycji ciągle to hmm, te wydawałyby się ograniczone literki. Literki na gadu-gadu powiedzmy. Czy na czacie jakimś. Po prostu literki. Hmm. Co Ci to przypomina? Mi taka sytuacja, w której Muszę pisać, muszę wyrażać myśli w pewien sposób w formie tekstowej. Kojarzy się z telepatią. Dlatego, że może dlatego, że jak sobie porównam taką rozmowę głosową, gdzie powiedzmy spotkałbym się z daną osobą siedząc na jakiejś łoweczce właśnie, czy przy stoliku, miałbym jej przekazać dane moje myśli. Jeżeli zestawię sobie taką sytuację z sytuacją, kiedy te same myśli miałbym jej przekazać w formie tekstu, rozmawiając z nią w czasie rzeczywistym, na żywo, na gadu-gadu, to mam takie przeczucie, że forma tekstowa automatu skłania do większej staranności w przekazie. Hmm. Czy inaczej mówiąc, mam takie też przeczucia intuicyjne, że forma fizycznej rozmowy twarzą w twarz bardziej sprzyja hmm. Jakby to ująć. Jest bardziej swobodna, lekka. Znacznie łatwiej jest pewne rzeczy po prostu rzucać. Na wiatr. To jest coś takiego, jak... Łatwiej, łatwiej to zilustrować, jeżeli wyobrazimy sobie koncept wywiadu wywiadu, na przykład wywiadu z Tobą. I, czyli wyobraź sobie, że ktoś chce przeprowadzić z Tobą wywiad. I wyobraź sobie, że tobie, na, zależy, tobie zależy na tym, żeby odpowiedzi udzielone w trakcie tego wywiadu, Twoje odpowiedzi, żeby były jak najwyższej jakości, jak najstaranniej przemyślane, żeby zawierały jak najwięcej z Ciebie, z Twoich poglądów, Sedna sprawy, na którym zależy ci, żeby owe sedno przekazać. Wyobraź sobie taką sytuację. Ktoś chce kto przeprowadzić z tobą wywiad, to zależy, żeby twoje odpowiedzi były na jak najwyższym poziomie. I teraz odpowiedz sobie na pytanie. Jaka forma da, to, da tobie większe szanse na uzyskanie takiego efektu? Albo inaczej, w jakiej formie twoje odpowiedzi mogłyby być wyższej jakości w formie, kiedy będziesz rozmawiał, czy rozmawiała na żywo. Na żywo, twarzą w twarz. Z jakimś powiedzmy dziennikarzem, który um, przedstawi Ci na żywo te pytania i będzie czekał przed Tobą na Twoją odpowiedź, twarzą w twarz. Wszystko. Czy w formie, w której będziesz siedział, czy siedziała przy komputerze i właśnie co wyświetliło Ci się pytanie na ekranie. Hmm. I teraz co możesz zrobić, to zastanowić się i odpisać, napisać odpowiedź w formie tekstowej. Nacisnąć Enter i wysłać. Mam takie przeczucie, że używanie samej formy tekstowej, już sam fakt używania formy tekstowej, determinuje wyższą staranność przekazu. Czy choćby, jeżeli nie determinuje, to choćby jej sprzyja. Innymi słowy, przeczuwam jak gdyby. Iż forma taka pospolita, tak bardzo powszechna i pospolita forma rozmowy tworzą w twarz. Już nawet nie chodzi, że przez samą pospolitość tak jest jej, czy powszechność, ale przez, przez fakt jej łatwości. Jak to łatwe jest. Jak to łatwo przychodzi. Słowa same się cisną do ust. ktoś się do Ciebie odzywa, ktoś stojący przed Tobą fizycznie na wyciągnięcie ręki, odzywa się do Ciebie i ja to tak czuję, że słowa się same cisną do ust i nierzadko wcale nie muszą być to najbardziej odpowiednie słowa. Wcale nie muszą być to najbardziej przemyślane słowa. Hmm. Myślę, że ja to tak czuję, że, że forma pisana, forma tekstowa bardziej skłania do zastanowienia się, jakich słów użyć, jakich sformułowań, jakich zwrotów, jak w ogóle przekazać to, co chcemy przekazać. Jak to zrobić dobrze? Jak to zrobić jak najtrafniej? Hmm. Virginia Woolf pisała o tym, iż warto, aby istniała cieniusieńka tylko granica pomiędzy naszymi myślami, a słowami, które je wyrażają. Wskazując niejako na pewną ambicję, potencjalnie istniejącą ambicję w komunikacji czy w ekspresji siebie. Ambicję polegającą na tym, by nasza ekspresja, by nasz komunikat były jak najbardziej wierne. Jak najwierniej oddawały nasze myśli i nasze uczucia. Hmm. To jest Ambitne. Dosyć. Jak ubrać w słowa to, co czujemy? Jak ubrać w słowa nasze własne myśli w taki sposób, aby osoba, która przeczyta czy usłyszy te słowa, mogła się w jak najwyższym stopniu poczuć? tak jak my. Odczuć, dosłownie odczuć to, co my, zrozumieć bardzo głęboko, a najlepiej bez cienia wątpliwości, nasz punkt widzenia, nasze myśli, nasze poglądy. Jak to zrobić? Wymaga pewnego zastanowienia. Trudno, trudno przyjąć do wiadomości, że taki stopień wypływałby z rękawa na zawołanie, z automatu, kiedy tylko chcemy. Znacznie bardziej prawdopodobnym wydaje się, iż aby zbliżyć się choćby do takiego poziomu, wymaga to pewnego zastanowienia, pewnej staranności. Jak ująć rzeczy, aby jak najtrafniej, jak najdosadniej, jak najbardziej precyzyjnie wyrażały nas samych. Jak ująć rzeczy, to znaczy jakich słów użyć, jakich zwrotów, jak zbudować zdania. Jak ująć w ogóle cały koncept. I możemy to robić albo w rozmowie twarzą w twarz albo na przykład pisząc rozmawiając z kimś na czacie czy na gadu gadu czy na innym komunikatorze i teraz ja mam takie przeczucie że forma tekstowa forma internetowa w której nie widzę drugiej osoby w której nie jestem z nią skonfrontowany twarzą w twarz w której więc w związku z tym mm, nie jestem tak bardzo pod presją, że muszę w tej sekundzie odpowiedzieć, co bardzo, bardzo sprzyja, żeby użyć pierwszej lepszej formy, albo dosłownie pierwszej lepszej, jaka mi przychodzi na myśl, albo niemalże. To ja mam takie uczucie, że forma tekstowa może dać mi większe szanse do uzyskania tej hmm, cięższej granicy. cieńszej granicy pomiędzy myślami a słowami. Poprzez większą staranność. W formie tekstowej nie mam takiej presji. Ona tak bardzo nie sprzyja temu, żebym mówił, jak to się mówi, co myślina na język przyniesie. Ona mi się bardziej zawsze kojarzyła forma tekstowa z taką sytuacją, gdzie mogę się nieco bardziej zastanowić. A może nawet nie tyle mogę, co muszę. W związku z tym, że moim zdaniem trudniej jest napisać, co ci ślina na język przyniesie, niż powiedzieć. Czyli żeby uprościć to twierdzenie, przypuszczam że łatwiej jest mówić niż pisać. I może właśnie do tego się sprowadza sedno sprawy, że łatwiej jest mówić niż pisać. Pisanie wymaga większej koncentracji, większej uwagi. I przypuszczam, przeczuwam, iż poprzez sam ten fakt, iż pisanie wymaga większej koncentracji i większej uwagi, są większe szanse na to, że nasz przekaz pisany będzie bliższy naszym myślom, będzie nas lepiej wyrażał, będzie bardziej przemyślany. Bardziej przemyślany niż jego potencjalny odpowiednik. Podczas rozmowy tworzą twarz tak bardzo spontanicznej dynamicznej, tak bardzo łatwej, banalnie, pospolicie łatwej. Hmm. Więc to jest dla mnie jeden z argumentów, czy jedna z przyczyn, dla których postrzegam wirtualny kontakt za bliższy paradoksalnie od kontaktu twarzą w twarz. Nawet, nawet od takiego kontaktu, gdzie widzę drugą osobę, rozmawiam z nią na escape, na wideo, przez kamerkę. To jeżeli to jest forma mówiona, to jest ona dla mnie z automatu, potencjalnie mniej staranna. Natomiast forma tekstowa w moim odczuciu znacząco bardziej tej staranności sprzyja. Dzięki czemu ja mogę lepiej wyrażać siebie w tekście. Albo inaczej Mogę to robić łatwiej. Paradoksalnie. Paradoksalnie, bo technicznie więcej wymaga energii i staranności, tak się wydaje, pisanie. Tak mogłoby się wydawać. Ale efekt merytoryczny tego może być taki, że właśnie dzięki temu, że to wymaga więcej staranności, więcej energii, uwagi, koncentracji, właśnie dzięki temu nasz przekaz może nas wyrażać lepiej. Hmm. Czyli wracając do tej hipotetycznej sytuacji, w której mamy udzielić komuś wywiadu i zależy nam na tym, żeby nasze odpowiedzi jak najbardziej wyrażały nas samych, jak najprecyzyjniej przedstawiały nasze poglądy jak najlepiej, w jak najdoskonalszy sposób, to mi wydaje się oczywistym, że bardziej odpowiednią formą w takiej sytuacji byłaby forma tekstowa. Dlatego, że w formie tekstowej ja będę miał czas się zastanowić. Nawet gdyby to była rozmowa na gadu, -gadu to nadal mam nieco więcej czasu, żeby się zastanowić, zanim ubiorę moje myśli w słowa. Poza tym, to co już mówiłem, poprzez sam fakt tego, że tekst wymaga większego nakładu pracy, większej koncentracji, to może się przełożyć na to, że mi się moje własne myśli uda przetłumaczyć lepiej, niż gdybym to zrobił w takiej normalnej rozmowie twarzą w twarz. To nie jest jednakowoż jedyny. Argument, czy jedyny powód, dla którego kontakt wirtualny dla mnie jest kontaktem bardziej zbliżającym do siebie ludzi niż kontakt fizyczny twarzą w twarz. Są jeszcze inne, jak na przykład um, sama ta kwestia wyglądu, aparycji. Wielokrotnie zetknąłem się z taką sytuacją, kiedy rozmawiając, poznając drugą osobę przez internet i nie wiedząc jak ona zupełnie wygląda, miałem ciekawe porównanie odczuwania mojego tej relacji z tą osobą w sytuacji, kiedy ona mi pokazała swoje zdjęcia. to ujrzenie jej na zdjęciu zawsze, zawsze i niezmiennie modyfikowało w jakiś sposób moje odczuwanie tej osoby. Hm. W jakiś sposób mi się to niepokojąco, notorycznie kojarzyło z ograniczaniem. Czy innymi słowy, w jakiś sposób <grych> wzbudzało to we mnie uczucie ograniczenia, że Coś od tego momentu, od momentu, kiedy zobaczyłem, jak ta osoba wygląda na zdjęciu, to miałem takie być może uczucie, że nasza relacja, mój kontakt z tą osobą, moja relacja z nią, zostały w jakiś sposób zubożone. Co ciekawe, ja zwykle myślałem, Inaczej, znaczy moje motywy były odmienne. Ja zawsze chciałem i lubiłem dowiadywać się, jak osoby wyglądają, jak wygląda osoba, z którą rozmawiam. Zawsze lubiłem sięgać tego poziomu, gdyż było to dla mnie... Hmm, poznanie danej osoby bardziej. Dla mnie teoretycznie poszerzało to z nią kontakt, wiedzieć jak wygląda, gdyż każda osoba wizualnie ma jakąś aurę. Czyli dla mnie definicja aury to, to jest zestaw odczuć, jakie pojawiają się we mnie na skutek kontaktu z wizerunkiem danej osoby. Czy to na zdjęciu, czy to na żywo. I nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o tak pospolitą kwestię, czy dana osoba jest w swoim guście wizualnym, czy nie. To jest temat znacznie, znacznie szerszy dla mnie, iż. <śmiech> Samo jedno zdjęcie może wywoływać całe spektrum różnorakich odczuć, które wydawałoby się przecież logicznie wzbogacają relacje. No bo poza tymi wszystkimi odczuciami, które do tej pory wypłynęły w relacji z samych, powiedzmy, literek na czacie, Pojawiają się nowe odczucia, które wypływają z wizualności, z tej wizualnej aury. Hmm. To mi się zawsze wydawało, że to wzbogaca. I faktycznie ja nadal tego nie podważam. Nadal uważam, iż w pewnym sensie, w pewnym znaczeniu to faktycznie wzbogaca. W tym znaczeniu, że to dodaje faktycznie tych odczuć. Faktycznie pojawiają się nowe odczucia. W moim przypadku dla mnie, dla mnie zawsze miało to znaczenie. To znaczy dla mnie zawsze. Za każdym razem, jak ktoś mi pokazywał swoje zdjęcie, zawsze dawało mi to zestaw nowych odczuć, których nie znałem wcześniej. Zawsze poszerzało to moje odczuwanie drugiej osoby. Zawsze. Tak jest do dziś. I w tym sensie to faktycznie pogłębia kontakt. Czyni ten kontakt bardziej realnym, jeszcze bardziej realnym. Ale nie dlatego, że o, teraz wiem jak ty wyglądasz. Ale dlatego, że teraz czuję cię jeszcze bardziej. Mogę Cię odczuwać bardziej niż dotąd. To jakby widok został poszerzony. Postrzeganie Twojej istoty, Twojej esencji, Twojej wibracji, jak to Niektórzy mawiają. Hmm. Niemniej z drugiej strony, z drugiej strony, kiedy po raz pierwszy widziałem mojego rozmówcę czy rozmówczynię na zdjęciu, to zawsze zdawałem sobie sprawę, że w jakiś sposób to mnie ogranicza. Czyli coś przeciwnego. Ogranicza, gdyż nagle z całego spektrum niewiadomych, z całego spektrum możliwości odczuć, dostaje tylko jedną, jedną, jedną wersję. Hmm. Jeden kadr. Dlatego dla mnie jedno zdjęcie to za mało. Ja uwielbiam dostawać te zdjęcia najlepiej non-stop. Różne. Dlatego, że odkryłem, iż wystarczy zupełnie inne zdjęcie, jakieś drugie. To nawet nie musi być, nie wiadomo jak, odmienne zdjęcie. Ale jakieś inne zdjęcie zrobione w innych okolicznościach w innym czasie, w innym miejscu, w innym świetle, w innej formie. I na tym zdjęciu ta sama osoba może dostarczyć mi już odczuć innych. I wtedy to już nie jest tak zubożające. Hmm. Bo wtedy już Kroczek po kroczku coraz bardziej do mnie dociera, że ta osoba nie jest hmm, pojedynczym kadrem, nie jest zamrożonym kadrem, zamrożonym obrazkiem, zamrożonym zestawem uczuć. Nie jest wprowadzona tak naprawdę od tego jednego zdjęcia na amen. Tylko dlatego, że w danym czasie zostało mi przedstawione tylko jedno zdjęcie. Ale tak naprawdę wszyscy jesteśmy takimi latarniami, które mogą prezentować się na różne sposoby. Trudno uchwycić całą gamę naszej wibracji, aury na jednym zdjęciu. Żeby odczuć w sensownym stopniu człowieka, przypuszczam, trzeba by wiele zdjęć obejrzeć. Trudno mi sobie wyobrazić osobę, która wygląda monotonnie i wywołuje te same uczucia na wszystkich, czy na większości zdjęć, na których występuje. Dlatego, że zdjęcia, z którymi ja się dotknąłem w życiu, tych samych osób, najczęściej wywoływały we mnie różne uczucia. Wnosiły coś nowego, zwykle. Więc bazuje na moim odczuwaniu, które sprawia, że ja nigdy się nie nudzę zdjęciami. I nieco bawi mnie, że czasem Niektórzy się dziwią, no przecież już mnie widziałeś. <śmiech> hmm. Niemniej jednak znowu, jakby podróżując w tym dualizmie tego tematu zdjęć. Tak czy owak, kiedy kogoś zobaczę po raz pierwszy na zdjęciu, to w jakiś sposób coś zostało ograniczone już. Już nie ma możliwości innych całej reszty, tylko jest jedna możliwość. Tak jak w fizyce kwantowej. Nagle z bezkresnego potencjału jest wydobywana jedna konkretna wersja. I choćby była to wersja rozłożona na potencjał szeregu całego zdjęć, to nadal będzie to tak naprawdę mniej lub bardziej ograniczona już wersja. I będzie to wersja, którą siłą rzeczy będziemy zmuszeni skonfrontować z naszymi dotychczasowymi odczuciami tej osoby. Jakie posiadaliśmy na podstawie literek. Dla mnie kontakt tekstowy też się kojarzy z taką z takim konceptem hmm, kalamburów. Czy z taką mimiką pewną, inscenizacją. Czy z głuchym telefonem. Czyli potrzebuję coś przekazać. Zawsze mamy tak naprawdę do czynienia z tą mimiką i głuchym telefonem w komunikacji. Moim zdaniem. Ale w przypadku tekstu jest to, myślę, pogłębione. Właśnie poprzez to, że wydaje się więcej wymagać wysiłku, skupienia, koncentracji. Przekazywanie siebie, najlepiej, jak najbardziej precyzyjne, w formie tekstu. Dlaczego ludzie nierzadko zdają się mieć problem, kiedy mają napisać coś o sobie? Następna rzecz, w którą się zetknąłem, że kiedy, powiedzmy, zapytać kogoś twarzą w twarz, żeby powiedział coś o sobie, to niepokojące mam wrażenie, że jest znacznie większe prawdopodobieństwo, że ja uzyskam odpowiedź że coś mi ta osoba powie o sobie, twarzą w twarz, jeżeli zadam jej takie pytanie, żeby mi opowiedziała coś o sobie, jakoś przedstawiła siebie, niż kiedy gdyby miała napisać na przykład notkę o sobie na potrzeby jakiegoś profilu na portalu społecznościowym. Widziałem niepokojąco często w życiu Sytuację, w której ludzie mieli trudność w pisaniu o sobie. Kiedy mieli napisać o sobie. charakteryzować siebie jakoś. Opisać siebie. Ale kiedy zadać im takie pytanie tworzą w twarz, to wydaje mi się znacznie łatwiejszym jest dla nich udzielenie odpowiedzi. Dlaczego? Myślę, że właśnie dlatego, iż forma tekstowa wymaga więcej koncentracji i staranności. Właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, że ona bardziej skłania, wydaje się bardziej skłaniać do tego, żebyśmy bardziej się namyślili, zanim, w cudzysłowie, otworzymy usta, dotykając klawiatury. Znowu powtórzę, mam takie przeczucie, że rozmawiając twarzą w twarz znacznie łatwiej mówić po prostu cokolwiek niemalże. Lub znacznie trudniej, z drugiej strony rzecz ujmując, znacznie trudniej się zastanawiać. Znacznie trudniej budować zdania, no bo jak budować zdania wirtualnie? Wirtualnie w tym ujęciu, że ich nie widzisz. Rozmawiając twarzą w twarz, nie widzisz swoich zdań. Nie możesz. Masz znacznie trudniejszą możliwość cofnięcia się do nich, zbadania w jaki sposób ująłeś czy ujęłaś daną myśl. żeby to ewentualnie poprawić, udoskonalić na szybko. Ale jednak. Hmm. Lub żeby w ogóle ogarnąć całą wypowiedź. Czy to naprawdę przesada? Kiedy przyglądam się w perspektywie napisania wypowiedzi tekstowej, piszę, powiedzmy, odpowiadam komuś na gadu gadu czy na czacie, to ja non-stop widzę moją wypowiedź w trakcie pisania. I cały czas jestem jednocześnie nieco bardziej skoncentrowany, skupiony na ujmowaniu własnych myśli w słowa, Na wyrażaniu siebie. Na dociekaniu istoty sprawy. Ta forma zawsze wydawała się dla mnie bardziej sprzyjająca. I przez to wszystko, przez to, że z jednej strony ta forma wydawała mi się zawsze sprzyjająca bardziej, tej precyzji wyrażania siebie, własnej ekspresji, a z drugiej strony będąc pozbawioną ograniczenia, że widzisz kogoś. Bo to jest na swój sposób, to może być na swój sposób postrzegane jako ograniczenie. Widzieć kogoś. Widzieć jego hmm, mimikę twarzy. Na przykład. Mowy niewerbalno. To może być ograniczające. Chociaż to też może znowu zaskakująco brzmieć. Ale to może być faktycznie ograniczające. Bo pomyśl sobie hm. Chociażby kwestia skojarzeń. Możesz mieć złe skojarzenia, nawet na poziomie podświadomości. Z jakimś konkretnym wyglądem, czy aspektem wyglądu. Albo postawą. I już samo to może sprawić, że dzięki temu, że ktoś ci przypomina jakąś nieprzyjemną osobę w życiu, możesz mieć utrudniony kontakt z tą osobą. Natomiast pisząc z nią tekstowo, nie będzie tego. Hmm. Ta osoba może użyć perfum, zapachów, które się tobie będą źle kojarzyć. Albo nie będą w Twoim guście. I nawet tak wydawałoby się trywialna rzecz. Może mieć wpływ na jakość Twojego z nią kontaktu. Na Twoje chęci. Ha. A weź taki przykład, że osoba, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, używa perfum, zapachów, które używała, czy to używała Twoja szefowa, czy Twój szef, który Cię stresował w pracy jak to wpłynie na poziomie podświadomości, na Twój kontakt, na Twoją swobodę, wyluzowanie w trakcie spotkania. Takich przykładów jest mnóstwo. Dla mnie perspektywa kontaktowania się z ludźmi sprowadzonymi do literek posiada w sobie coś fascynującego, nieodmiennie, co ja nazywam dotykaniem duszy. Czyli, kiedy myślę o kontaktowaniu się z ludźmi, czy to za pomocą właśnie czatu, czy getugadu, czy jak nawet e-maila samego, gdzie też przecież piszę tekst, to jest dla mnie coś fascynującego w tym, że każdy człowiek obojętnie kim jest, gdzie mieszka, ile ma lat, jawi mi się tymi literkami. Każdy. Każdy jest wprowadzony do tych literek, a więc nie ma ogromnej ilości tych potencjalnych ograniczeń, załamywania formy z całego szeregu możliwości do do jakichś tam konkretnych kadrów. Nie ma też ogromnej ilości ryzyka, że zetknę się z czymś, co mogłoby mi się źle kojarzyć bez winy tej osoby, natomiast w związku z moimi dotychczasowymi doświadczeniami, to też jest jakieś, czy może być jakieś wyzwanie być niezależnym od skojarzeń. A to może nawet dosięgać takiego stopnia, że nawet same imiona już mogą powodować w nas uprzedzenia co dopiero mówić o czyimś wyglądzie, zapachu, jakimś geście. Hmm. A tutaj dostajemy zawsze to samo, czyli tekst. Zawsze myśli, tak jakby bez względu na to, kim dany człowiek jest, wchodząc ze mną w kontakt internetowy, za pomocą tekstu, łączy się ta osoba niejako ze mną telepatycznie. To mi tak właśnie się kojarzy z telepatią. Dlatego, że jedyne, co do mnie dociera, to są tak jakby jej myśli. To nawet nie jest jej głos. To jest na swój sposób bliższe esencji jej myśli. Dlatego taka forma jest dla mnie od dawna formą bliższą. Formą, która daje mi osobiście więcej satysfakcji. Gdyż ja to tak czuję, że mogę dosięgnąć drugiej osoby bardziej w tej formie niż na przykład za pomocą pierwszej, lepszej rozmowy twarzą w twarz, która tak bardzo sprzyja hmm, takiemu swobodnemu poziomowi koncentracji. Nie za bardzo, nie, nie musi być to specjalnie wysoki, staranny poziom. To jest forma, która. Moim zdaniem, poprzez swoją naturę sprzyja bardziej spontaniczności, żeby cokolwiek mówić, niż mówić coś, co było najbardziej przemyślane. To brzmi kontrowersyjnie, ale poprzez to stwierdzenie mam na myśli, iż. Komunikat przemyślany bardziej, czy dosyć wysoce przemyślany, trudniej jest znacznie stworzyć w mowie twarzą w twarz. Choćby przez, przez sam fakt, że to ma taki smak, już tu i teraz musisz coś powiedzieć, musisz coś powiedzieć w tej chwili. Nie masz czasu. To jest tak bardzo bieżące, że nie ma nawet czasu. Wydawałoby się, że nie ma czasu do namysłu. Tak jak mówiłem, moim zdaniem trudniej się namyślać w rozmowie twarzą w twarz. Można to robić, ale jest to trudniejsze. Hmm. Co nie zmienia faktu, żeby tak zabawnie dodać na marginesie, że mi to nie przeszkadza i zdecydowałem się przynajmniej obrać to za jakąś wytyczną w życiu, żeby jednak również w, w kontakcie twarzą w twarz starać się osiągać ten najwyższy możliwie poziom ekspresji. Jednak się namyślać. Wtedy te rozmowy tracą zdecydowanie na płynności. Kiedy tak się notorycznie namyślać, Stają się pełne monologów, dygresji, bo przecież trzeba jakoś dojść do sedna, a nie masz papierku czy, czy okienka czatu, gdzie możesz sobie roboczo pisać i kasować. Więc wszystko trzeba wypowiadać na głos. To jest ta słaba strona. Ale jednak, jeżeli zależy mi na tym, żeby wyrażać siebie jak najlepiej, to zamiast mówić cokolwiek, co mi przychodzi na myśl, Używając pierwszej, lepszej formy, pierwszego, lepszego pomysłu, który mógłby mnie wyrażać. Jednak preferuję wybieranie tych możliwie jak najlepszych, jak najbardziej trafnych. Zbliżonych jak najbardziej do esencji, do prawdy. Taka jest moja ambicja. Dlatego bardzo spodobał mi się ów cytat Virginia Woolf, w którym ona pisze o tej cieniutkiej granicy pomiędzy myślami a słowami. Więc tak resumując, Kontakt wirtualny, co ciekawe, czyli internetowy, mam na myśli w tym przypadku, który stereotypowo przez część ludzi postrzegany jest za mocno zubożony i ograniczony, poprzez to, że właśnie nie widzisz kogoś, nie masz kontaktu z mową niewerbalną tej osoby itd. itd. To dla mnie wręcz odwrotnie jeżeli chodzi o to, co stanowi prawdziwą treść kontaktu. A prawdziwą treść kontaktu dla mnie stanowią myśli i uczucia, ale przede wszystkim myśli. Treść duchowa, to co druga osoba ma tak naprawdę mi do przekazania. Jeżeli nie jestem, hmm, nie, nie przeprowadzam castingu na modelki do mojego domu mody, Wygląd drugiej osoby, jej mowa niewerbalna, nie będą dla mnie prawdziwą treścią, prawdziwym przedmiotem sprawy w mojej relacji z tą osobą. Prawdziwym przedmiotem, prawdziwą treścią mojej relacji będzie to, co ta osoba będzie miała mi do przekazania jej myśli jej poglądy, jej uczucia. A do tego nie potrzebuję wcale siedzieć obok niej na ławce, żeby ona była w stanie przekazać mi te rzeczy lub żeby była w stanie zrobić to lepiej. Paradoksalnie uważam, że lepiej zrobiłaby to pisząc. Weźmy jeszcze jeden przykład, nieco starszy. Cofnijmy się w czasie dopisania listów, takich prawdziwych listów na papierze, Kilku, kilkunasto, a może i więcej stronicowych, kiedy nie było jeszcze poczty elektronicznej, nie było maili, kiedy, gdy chciałeś, chciałaś napisać do kogoś, to wiązało się to z niemałym nakładem pracy. Trzeba było sięgnąć po kartki i po prostu zacząć pisać, o ileż więcej, a później włożyć do koperty, pójść na pocztę albo wrzucić do jakiejś skrzynki i czekać, czekać, czekać. I otrzymywało się taki list, w którymś momencie odpowiedź. Odpakowywało się kopertę, wyciągało plik, Kartek i czytało coś, czytało coś, w co druga osoba włożyła energię w sensownej ilości, włożyła koncentrację w sensownej ilości. Gdyż siłą rzeczy bardzo trudno było podejść do tego trywialnie. Bardzo trudno było pisać listy złożone z kilku zdań. Bo komu by się chciało? Tak naprawdę. Jeżeli ja mam czekać kilka, kilkanaście dni na otrzymanie odpowiedzi, na otrzymanie jednej odpowiedzi, kilka, kilkanaście dni, a z drugiej strony, jeżeli mi zależy na kontakcie z tą osobą, żeby był jak najlepszy między nami, żebym ja się dał, dawał jak najlepiej, jak najbardziej poznać, a z drugiej strony, żeby jak najbardziej poznać mojego rozmówcę, czy moją rozmówczynię, no to ja nie będę się sprowadzał do trywialności, do kilku zdań, do czegokolwiek mi przyjdzie na myśl, tylko ja się naprawdę zastanowię. Bardzo dobrze się zastanowię, zanim cokolwiek napiszę. Jedną z rzeczy, która cieszy mnie w tym życiu, jest to, iż miałem przyjemność doświadczać, tamtej formy kontaktu, tradycjonalnego listu papierowego. Ciekaw jestem, intryguje mnie, czy ta forma nadal funkcjonuje, czy ktoś w ogóle jeszcze pisze listy w dobie internetu, papierowe listy, czy ktoś w ogóle to robi. A jeżeli ktoś to robi, to czy to jest taka tragiczna, śladowa mniejszość, czy może wcale nie. Nie mam pojęcia, nie mam informacji na ten temat, niemniej jednak bardzo mnie to ciekawi. Jak to dzisiaj wygląda? Czy faktycznie ta korespondencja tradycyjna umarła siłą rzeczy poprzez internet, czy nie? Bo co internet zrobił w kwestii pisania listów? Pojawiła się koncepcja poczty elektronicznej, która poprzez łatwość dostępu, pospolitość, powszechność i efektywność to, że dostaję tego maila, że mogę go napisać błyskawicznie, mogę go wysłać błyskawicznie. On może błyskawicznie dotrzeć do drugiej osoby oraz odpowiedź od niej może równie błyskawicznie dotrzeć do mnie. To poprzez to wszystko przestała już istnieć ta zachęta, że tak powiem, do tego, żeby się tak do tego przykładać. Więc maile stały się dosyć pospolite i przestały w którymś momencie stanowić faktyczny odpowiednik papierowych listów. Dzisiaj maile przypominają po prostu czat czy smsy, tak bym rzekł. poprzez to, jak łatwo są dostępne, jak łatwo je tworzyć i otrzymywać. Ale wracając do kwestii tych papierowych listów, to wyobraź sobie, jak taka forma, o której opowiedziałem, papierowej korespondencji, jak taka forma mogła skłaniać do namysłu, do zastanowienia, do staranności w przekazie. Pamiętam, miałem tą przyjemność, <śmiech> przepraszam, miałem tą przyjemność korespondować z różnymi osobami w tej papierowej, konwencjonalnej formie. I to miało swój ogromny dla mnie urok. Ha. To było nawet na swój sposób zaszczytem a co najmniej bardzo przyjemnym odczuciem, kiedy rozpakowywałem kopertę i wyciągałem z niej plik zapisanych gęsto kartek z tą taką świadomością, że osoba, która zapisała te kartki zrobiła to permanentnie i celowo z myślą o mnie. I nie zrobiła tego na odwal się. nie zrobiła tego z automatu jak dla setek innych ludzi, bo nie mogła. Bo listów papierowych nie pisało się z automatu. Trudno byłoby pisać je z automatu. Wielostronicowe listy. Zwykle wyglądało to prawdopodobnie tak, że miało się korespondentkę czy korespondenta albo kilku. I to było wszystko. Bo to wystarczało, żeby zapełnić odficie nasz korespondencyjny świat. I tak jak mówiłem, listy przychodziły co kilka, kilkanaście dni. Samemu też pisało się je nierzadko kilka. Hmm. To było na swój sposób pełne uroku. Tak swoją drogą. Powspominać to. I powodem, dla którego przywołuję ten przykład, być może domyślasz się, co jest, to jest właśnie ta ilustracja, jak to bardziej skłaniało do, do tego, żeby starannie ujmować myśli własne. Żeby bardziej się przykładać, jak najwięcej przekazać, bo wiemy, ile tak naprawdę to kosztuje. Kosztuje czasu, energii, żeby to napisać wszystko, te kilka, kilkanaście czy więcej stron, później włożyć i czekać, czekać, czekać. Ha. Więc czym lepiej wyrazisz, czy wyraziłbyś, czy wyraziłabyś siebie w takiej formie, tym ta wasza relacja byłaby bardziej efektywna. I tak to faktycznie działało. To było niesamowite. Jedno z przyjemniejszych, cenniejszych wspomnień z tego życia dla mnie. Tak abstrahując, podobnie miałem z mailami kiedyś, kiedyś, kiedy jeszcze dostęp do internetu nie był tak rozpopularyzowany i łatwy. Stały, a szczególnie stały dostęp do internetu kiedy z internetem trzeba było się łączyć za pomocą tak zwanego numeru dostępowego ogólnonarodowego telekomunikacji ówczesnej. Jeżeli dobrze pamiętam, to mógł być numer 0,22122. Ciekawe. Kto to teraz pamięta? Aha. Analogowe modemy. Miałem taki modem Motorola. Składało się kabelek z jednej strony do modemu, z drugiej strony do gniazdka telefonicznego, i żeby się połączyć z internetem, wpisywało się ten numer, niczym numer telefonu na ekranie swojego komputera i już po kliknięciu słyszało się pewne piski, trzaski charakterystyczne. Jest chyba film pod tytułem, o ile dobrze pamiętam, masz wiadomość: Komedia Romantyczna z Meg Ryan i King? Tom Hanks może. Czyżby tam Hanksa, a może ktoś inny, może nie tam Hanks, Ale film miał chyba tytuł, jestem prawie pewien, masz wiadomość. Ha, i w tym filmie, w tej komedii romantycznej, gdzie bohaterowie główni poznają się właśnie za pomocą poczty elektronicznej, jest przedstawiony ten proces łączenia się z internetem za pomocą analogowego modemu. Słychać te charakterystyczne trzaski, piski, które każdy rozpozna, kto łączył się z internetem w tamtych czasach. Hmm. I to były też czasy, kiedy trzeba było pilnować, jak długo jest się połączonym, bo za każdą tam kolejną minutę czy zestaw minut szły tak zwane impulsy, kolejne złotówki, czy grosze się tu kumulowały. To zupełnie inaczej wyglądało niż, niż dzisiaj. Więc. Wtedy nie opłacało się czatować. Wtedy bardziej opłacało się pisać maile. I jeszcze wtedy te maile pisało się, czy bardziej była taka sytuacja sprzyjająca temu, aby te maile faktycznie stanowiły odpowiedniki papierowych listów. I w tamtym czasie miałem przyjemność korespondować z kilkoma osobami, z którymi. Najczęściej pisałem maile no dla każdego gika, czy informatyka, czy bardziej obeznanej komputerowej osoby będzie to informacja zrozumiała, że te maile w formie, w formacie czystego tekstu tak zwanego, plain text, miały w moim przypadku zwykle powyżej lub około 20 kilobajtów. Hmm. Więc to może nic Tobie nie mówić. Jeżeli nic Tobie to nie mówi, no to to jest dosyć sporo, tak to mówimy. Nie wiem na ile stron by się to przekładało papierowych, przypuszczam, że kilka, co najmniej kilkanaście może. Hmm. Tylko, że takie maile nieco częściej wpisywałem niż listy. Bo można było oczywiście. Na ile szybciej dochodziły <śmiech> niż papierowe przesyłki. Hmm. Ale jeszcze w tamtych czasach jeszcze mogłem to pisać w taki sposób. Oczywiście dzisiaj w teorii też mogę, ale hmm, dzisiaj równie dobrze można się spotkać z kimś i porozmawiać na czacie, na gadu-gadu, czy na scapie, czy w jakiejś innej formie przez internet. Niemniej jednak wracając do tego cytatu Henry'ego, on wskazuje na to, że może niekoniecznie być słusznym wiązanie fizycznej bliskości z bliskością ducha. Czyli inaczej rzecz, rzecz ujmując, może niekoniecznie jedno na drugie wpływać. Czyli, aby dotknąć czyjejś duszy, niekoniecznie potrzebuje być bliżej fizycznie tej osoby. Niekoniecznie to w ogóle ma jakikolwiek wpływ na to, jak bardzo mogę czyjejś duszy dotknąć. Jak bardzo głęboko mogę się z kimś skontaktować. Hmm. To wydaje się, że kiedy mówimy o tym prawdziwym kontakcie, myślach, uczuciach, szczególnie myślach o tym, co w sercu, wymiana tego, co w naszych sercach, co w naszych duszach, co w naszej głębi, to sądzę, że nie ma żadnego wpływu, żadnego znaczenia to fizycznie, jak jesteśmy, jaką przestrzenią jesteśmy sobą oddzieleni. To też jest głębsza kwestia filozoficzna, bo gdzie tak naprawdę ja jestem? Ja mogę powiedzieć, gdzie jest moje ciało. Na przykład w tym momencie nagrywając molium. <śmiech> Wiem, że moje ciało znajduje się w pewnym miejscu. W ruchu. Bo sobie chodzę po pokoju. Przechadzam się, mówiąc. I mogę to tak sprowadzić umownie, w uproszczeniu, ujmując, iż ja znajduję się w tym miejscu, gdzie znajduje się moje ciało. Ale tak naprawdę, rozmyślając o tym głębiej, doszedłem do wniosku, że ja, ja jako ja, co jest bardziej esencjonalną definicją mnie? Moje ciało? Czy coś zupełnie, zupełnie innego? Dla mnie to drugie. Więc to drugie coś, to niematerialne, bezgraniczne, Duchowe, to nie jest dla mnie usytuowane w jakichś konkretnych parametrach geograficznych, czasoprzestrzennych. Szczególnie przestrzennych. Czyli innymi słowy, to, co ta esencja mnie, to, co ja nazywam sobą bardziej, to nie jest moje ciało. I jakbym miał rzec, gdzie ja jestem naprawdę teraz, to powiedziałbym, że hmm, wszędzie albo nigdzie. Dlatego, że ta esencjonalna część mnie nie ma granic, nie ma formy, którą można zamknąć i położyć i powiedzieć, że znajduje się na przykład metr ode mnie, albo znajduje się w Poznaniu, w Warszawie, czy gdzie indziej zajmuje tyle i tyle, ma metr osiemdziesiąt parę, waży tyle i tyle. Nie ma żadnych z tych rzeczy. Są nieopisowe. Tak jak hmm, grasz w grze komputerowej jakąś postacią, ta postać nie jest tobą. Ona jest tylko symbolem jakby ciebie. Ona jest twoim narzędziem. Ale wszyscy wiemy, że to jest symboliczne. Że tak naprawdę gdzie Ty jesteś, to Ty nie jesteś w grze. Nawet ta gra nie istnieje tak naprawdę. To jest umowne. Ale Ty nie jesteś Ty. Postać, którą grasz, to nie jesteś Ty. To jeżeli chodzi o esencję mnie, tak jak ja postrzegam esencję człowieka, którą jest istota duchowa, dusza, to dla mnie nie ma ona granic, nie ma formy. Nie ma więc pojemności, nie ma wagi, nie ma wzrostu i tak dalej i tym podobne. Jest bez formy, bez granic. To oznacza, że jakbyśmy mieli jakoś spróbować odpowiedzieć na pytanie, gdzie taka forma jest, to najbliższym opisem, jaki przychodzi mi na myśl, jest właśnie to, że jest wszędzie lub nigdzie. Tak jak fale radiowe, które możesz sobie złapać jakimś małym radyjkiem. Powiedzmy, powiedzmy że postawię sobie radyjko na stole i złapię jakąś stację radiową. No to ja wiem, myślę, że sporo ludzi tu wie, że ta stacja radiowa nie istnieje w miejscu, w którym ja ją złapałem. Nie istnieje ta stacja radiowa na stole. Tylko dlatego, że akurat na stole ją złapałem. Nie istnieje ona też tylko w tym odbiorniku radiowym, w którym, za którego pomocą słucham tej stacji tylko dlatego, że za jego pomocą to robię. Równie dobrze mógłbym przestawić to radyjko na przykład w drugi kąt pokoju, albo w zupełnie inne pomieszczenie w domu i złapać tą samą rozgłośnię. To jest taka analogia, że ciało fizyczne człowieka postrzegam jako taki odbiornik radiowy. W cudzysłowie, w uproszczeniu. Natomiast prawdziwą esencję nas postrzegam jako te fale radiowe, które są wszędzie. Mówię znowu w uproszczeniu. Z tymi falami. Ale w uproszczeniu to by mogło się nadawać jako analogia. Jest bezforemne. Jest gdzieś w powietrzu. Zwykle nie tak, że centymetr w prawo już nie będzie, a centymetr w lewo z powrotem się pojawi. Zwykle jest wszędzie. Hmm. To jeżeli chodzi o, o esencję nas, to uważam, że jest dosłownie wszędzie. Wszędzie lub nigdzie. Nie, nie tyczy się odpowiedź w przestrzeni. Dlatego dziwna jest taka. Gdyż Lokalizację można pytać kogoś, czy określać lokalizację można tylko i wyłącznie czegoś, co ma jakąś formę. Ale jeżeli to nie ma żadnej formy, nie ma pojemności, wagi, nic z tych rzeczy, to znika w ogóle możliwość jakakolwiek, żeby lokalizację móc określać tego czegoś. To tak jakbyś zapytał, czy zapytała, gdzie znajduje się czas. <gdzie>, gdzie? W którym miejscu się czas znajduje? Gdzie? To jest podobna materia. Hmm. Więc wracając do, do kontaktu, do form różnorakich kontaktu z drugim człowiekiem z drugą istotą. Kontaktując się ze, z pomocą tekstu mam notorycznie odczucie większej głębi. Takie telepatyczne niemalże odczucie. Możliwości. Podoba mi się zawsze. Jak łatwo jest skłaniać ludzi do myślenia, zadając im różnorakie pytania w formie tekstu, gdyż znacznie trudniej jest im trywialnie na nie odpowiadać w takiej formie, mam takie wrażenie. Znacznie częściej moi rozmówcy namyślają się, kiedy zadaję im pytania tekstowo. W hmm. efekcie czego mogę się więcej o nich dowiedzieć, czy. Mogę dotrzeć do nich efektywniej. Hmm. Stąd bardzo moją uwagę zwrócił ten cytat Henry'ego. Jakiego rodzaju przestrzeń oddzielająca człowieka od jego braci sprawia, że czuje się samotny?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 Może przejdźmy do następnego cytatu. Przeważnie godzimy się na to, aby na nasze codzienne sprawy składały się jedynie wydarzenia drugorzędne i przemijające. W istocie one tylko rozpraszają naszą uwagę. Najbliższa wszelkiej rzeczy, najbliższa wszelkiej rzeczy jest siła kształtująca ich Istnienie. Tuż obok nas dokonuje się nieustannie działanie najdonoślejszych praw. Tuż obok nas nie stoi robotnik, którego najęliśmy i z którym tak lubimy pogwarzyć, lecz ten, którego jesteśmy dziełem. Hmm. Może jeszcze raz. Przeważnie godzimy się na to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 którą byłyby te słowa, że przeważnie godzimy się na to, aby na nasze codzienne sprawy składały się jedynie wydarzenia drugorzędne i brzemiające. Jeżeli chodzi o tą pierwszą część, ona jest dla mnie, hmm. ona mi się tak kojarzy z taką metaforą, wizualizacją słoika, który można wypełnić hmm. miałkim piaskiem albo dużymi kamieniami. To jest pytanie hmm. może zetknąłeś, czy dotknęłaś się z taką metaforą można mieć bardzo dużo tego miałkiego piasku, tych drobinek I, i nimi wypełnić ten słoik a można wypełnić go kilkoma zaledwie, ale bardzo dużymi kamieniami hmm. ale mniejsza już o tą metaforę nawet wizualizację słoiczka chociaż można jej użyć żeby ułatwić odniesienie do takiego codziennego życia. Jak weźmiemy sobie takie codzienne życie człowieka i wyobrazimy je sobie jako taki właśnie schój, w którym znajduje się, znajdują się różne rzeczy. No to pytanie, jakie to będą rzeczy? Jakiego kalibru? Jakiej skali? Ile ich będzie? I wydaje się, że czego najwięcej jest w naszym życiu, czy w takim stereotypowym Modelowym życiu człowieka w cywilizacji XXI wieku, to takich właśnie drobnych spraw, trywialności, wydawałoby się. Drobnych, najdrobniejszych spraw, które szybko przemijają. Są jakieś pojedyncze wątki, hmm, ograniczone. Jest tego całe mnóstwo. Mnóstwo spraw na głowie. Jakby takie zebrać. Można by je tak symbolicznie zwizualizować jako właśnie taki drobniutki piasek, takie małe ziarenka, których jest ogromnie mnóstwo. I którymi ten nasz słoik życia jest wypełniony, niemalże pod żelgi. Można by sobie zadać takie pytanie, na czym zwykle koncentrujemy własną uwagę, na czym zwykle mamy skoncentrowaną własną uwagę. Wydawałoby się siłą rzeczy może czasem. Co nas zwykle zajmuje? Przyjrzyjmy się naszym dniom. I odpowiedzmy sobie na to pytanie. Co zwykle zajmuje naszą uwagę? Co nas zwykle absorbuje? Na czym zwykle jesteśmy skoncentrowani? Jakby tak wynająć jakiejś paparazzi czy detektywa, tajnego detektywa, <gry> który miałby się przyglądać naszemu życiu. Dzień po dniu, robiąc tam jakieś zdjęcia bardzo często, ilustrujące, co my robimy, na czym jesteśmy skoncentrowani. A jeszcze lepiej, żeby to były zdjęcia, na których mamy też nasze myśli odwzorowane. Co chodzi nam po głowie? Co zajmuje naszą uwagę w naszych własnych myślach? O, to dopiero by było. I celem takiego śledztwa byłoby wykazanie, na czym zwykle my jesteśmy skoncentrowani w życiu co nas zwykle zajmuje hmm. i co by się okazało wówczas może, być może być może okazałoby się że większość życia niepokojąca ilość została spożytkowana na takie rzeczy jak hm. Poukładane życie. No. Czyli, czyli ogarnianie tego całego kramu. Hmm. To wspomniane mnóstwo rzeczy na głowie, ale ogarniane sprawnie, efektywnie. Hmm. Radzenie sobie z życiu. Obowiązki. Dzień po dniu, szablony. Nawyki, przewidywalności, schematy i to tak w którymś momencie fajnie, sprawnie wychodzi, jak w fabryce, taśmowo, mogliśmy się bardzo dobrze nauczyć żyć wykonując mechanicznie już niemalże, automatycznie, bardzo sprawnie, szereg czynności. Wydawałoby się, czym dłużej jesteśmy obecni, jak to się mówi, czym starsi jesteśmy, czym bardziej dorośli, dojrzali, czym więcej mamy doświadczeń, tym więcej potrafimy ogarniać. To wydawałoby się, czyni z nas ludzi doświadczonych ilość rzeczy, które potrafimy ogarniać i czyli z którymi potrafimy sobie radzić. Czegoś jeszcze nie znasz, to jest dla Ciebie nowe, potrzebujesz podejść do tego ostrożnie, potrzebujesz zrobić research, potrzebujesz dowiedzieć się co i jak. Czasem może nauczysz się samodzielnie z tym radzić, a może będziesz potrzebował, potrzebowała pomocy osób trzecich. Ale generalnie, czym więcej rzeczy poznasz w taki czy inny sposób, tym gdzieś tam w punkcie dalszym w czasie będziesz bardziej kompetentny czy kompetentna, innymi słowy będziesz posiadał, posiadała więcej umiejętności, więcej będziesz znać rzeczy. I tak dzień po dniu, jeżeli, jeżeli zoomować sobie, przybliżyć nasze życie do już, już z tego parametru lat, do dni konkretnych, to, to będziemy widzieli takie kadry bardzo krótkie, ale właśnie pełne takich drobnostek, które już od ręki robimy, jak właśnie w takiej fabryce. Niby sprawnie, płynnie, efektywnie, przewidywalnie, nie jesteśmy w tym jak najbardziej osamotnieni, bo jest mnóstwo innych ludzi, którzy robią to samo, no i widzimy to życie, wydawałoby się, że to jest dojrzałość. To jest to radzenie sobie w życiu, co czyni nas dojrzałymi, co czyni nas doświadczonymi. Hmm. Podczas kiedy istnieje odmienny punkt widzenia, zupełnie odmienny, który inaczej definiuje dojrzałość, czy doświadczenie. Hmm. Bo w tym pierwszym modelu radzenia sobie w życiu, kiedy takie życie się skończy, to co ty masz? Gdzie jest twoje konto bankowe? Gdzie jest twoja pozycja zawodowa? Chociażby. Gdzie są inne rzeczy? Rodzenie sobie w życiu, załatwianie spraw urzędowych. Hmm. To było potrzebne na zasadzie formy formalnej. Tak jak powiedzmy miałbym ochotę ponurkować sobie w oceanie. No to potrzebowałbym nauczyć się to robić. Potrzebowałbym wyposażenia konkretnego, jakiś specjalny kombinezon, jakieś tam wyposażenie, te butle z powietrzem. Jakieś fajne gogle, kamery, reflektory, nie? Silniczki dowodowujące, żeby mi się szybciej pływało tam. Nie? Jakieś takie rzeczy. Potrzebowałbym się z tym wszystkim zapoznać i i dopiero wtedy mógłbym realizować to, co mnie skłoniło do tego, żeby, żeby wskoczyć do wody i sobie popływać. Coś mi przecież skłoniło. Podczas kiedy hmm, życie takiego nurka mogłoby wyglądać inaczej. Mógłby się skoncentrować całkowicie na tym kostiumie, na dopieszczaniu możliwości korzystania z niego, z tych wszystkich właśnie gadżetów różnorakich, które pozwalają jeszcze efektywnie eksplorować głębiny. Mógłby się skoncentrować na narzędziu, na formie, zamiast na doświadczeniu, które go sprowadziło tutaj. Hmm. No i taki nurek po spędzeniu dłuższego czasu pod wodą i po powrocie. Mógłby mieć ogromną wiedzę na temat własnego kostiumu, na temat tych gadżetów, jakichś unowocześnionych boot z tlenem i tak dalej i tym podobne. Mógłby zostać świetnym instruktorem dla innych nurków. Mógłby bardzo dobrze znać się w branży, wiedzieć na przykład, gdzie można kupić taniej kostium płetwu nurka. Jak kupić dobry interes i tak dalej i tym podobne ale jednego by mu brakowało. Mianowicie brakowało mu spełnienia tego, po co on w ogóle chciał wskoczyć do tej wody. Zakładając, że nie po to, żeby zostać instruktorem. Hmm. Czego on mógł nie zobaczyć? Mógł nie zobaczyć całego tego piękna, które tam tkwi w głębinach. Rasy koralowej, fosforyzujących ryb, światła. Mógłby w ogóle nie przywiązać wagi do światła, w jaki piękny sposób się rozkłada w wodzie. Do tych odczuć charakterystycznych, które się tam ma, niepowtarzalnych. Hmm. Do całego doświadczenia, innymi słowy, które mógłby zebrać, gdyby tylko skoncentrował się na. Na tym, z czym obcuję, zamiast na narzędziu, któremu na owe obcowanie pozwala. To, co nazywamy układaniem sobie życia, jest dla mnie narzędziem. Tak jak nasze ciała są narzędziem. Słuchasz radia. Hm. Najczęściej radia słucha się po to, żeby słuchać radia. Rzadkie są przypadki, kiedy słuchasz radia, bo jesteś inżynierem, który właśnie zmontował radio i chce się delektować samą świadomością, że twój odbiornik radiowy działa. Nie interesuje cię specjalnie, czego słuchasz. Interesuje cię, żeby twój odbiornik radiowy działał, bo jesteś inżynierem, majsterkowiczem, elektrykiem i, i chcesz się delektować. To Myślę, że to jest znacznie rzadsza sytuacja. Najczęstszą, najbardziej taką powszechną sytuacją, kiedy włączasz radio, motywacja najczęstsza, najbardziej powszechna, to jest, aby posłuchać danej konkretnej stacji. Podczas kiedy obserwując, wydaje mi się, że w praktyce mało kto wsłuchuje się w to, czego słucha. Będąc zahipnotyzowanym lub zbyt ograniczonym do, do samego odbiornika. Do podkręcania go, tuningowania. Dla mnie na przykład nasze ciała są takim odbiornikiem radiowym w uproszczeniu. Ale nie tylko ciało jest narzędziem, tak jak radio jest narzędziem do odbioru rozgłośnik, która Cię interesuje, żeby posłuchać sobie na przykład programu, który Cię interesuje. Tak nasze ciało jest dla mnie narzędziem, które pozwala nam funkcjonować w tej rzeczywistości. Tak jak postęp w grze. Pozwala nam odbierać pewne wrażenia z jednej strony, doświadczać pewnych rzeczy, z drugiej strony pozwala nam wyrażać siebie. Tak jak modem. Świetnym porównaniem jest modem komputerowy, który Działa podobnie, bo działa jakby w obie strony. Z jednej strony dostarcza tobie sygnału internetu, przetwarza go na, na formę zrozumiałą dla swojego komputera i pozwala na to, żebyś na przykład oglądał, oglądała strony internetowe na, na monitorze. Z drugiej strony pozwala tobie na ekspresję siebie. Możesz pisać posty, możesz prowadzić bloga, możesz rozmawiać na gadów, na czacie, robić różne inne rzeczy za pomocą tego samego urządzenia i one są wysyłane w świat i tam publikowane i Ty w ten sposób istniejesz, Ty w ten sposób wyrażasz siebie. Ale jeżeli zamiast skupić się na tym prawdziwym doświadczeniu, zaczniesz koncentrować się na modemach i tak dalej, nie będąc inżynierem, to coś stracisz. Będzie to pewnym marnotrawstwem. Ja już o tym mówiłem wcześniej w Molium, przywołując taką koncepcję wycieczki turystycznej, na której zamiast wkłaniać tą całą egzotykę i unikatowość, błądzić gdzieś myślami, Realizujesz jakieś interesy na boku, robisz zupełnie co innego, tylko nie to, co jest prawdziwą, esencjonalną treścią tego doświadczenia. I tak samo tutaj. Dla mnie tak zwane radzenie sobie w życiu, układanie sobie życia, nie stanowi jego prawdziwej treści, lecz narzędzie. Tak jak pieniądze. Mówi się, że hmm. wartość pieniędzy nie leży w nich samych, tylko w tym, co możemy za nie zyskać. Hmm. Wartość życia? Mówiłem o tym plecaku, o zabieraniu rzeczy w dalszą drogę. Jeżeli wierzysz w to, a może nawet wiesz, że będziesz istniał daleko po granicach tego ciała, kiedy ciało umrze, przestanie istnieć, wierzysz lub wiesz, że będziesz istniał dalej. To pytanie, co ze za sobą zabierzesz, bo Wydaje się oczywistym, że te całe układanie sobie życia nie będzie specjalnie miało znaczenia tam dalej. To tak jak grać mechanicznie w grę komputerową, która ciebie nie kręci. Ale grasz i zdobywasz kolejne punkty pokazując swoją wirtuozję. Uczysz się tego i osiągasz wysokie wyniki mechanicznie. Ale jest to zupełnie inna sytuacja do sytuacji, w której ta gra naprawdę Cię pociąga. I nie chodzi tak bardzo o, o generowanie nowych punktów, jakichś trików i tym podobne, co o wchłanianie piękna. O doświadczanie. Tak jakbyś był, była na tej wycieczce turystycznej i miał, miała całkowitą koncentrację na tym, co tam się znajduje. Owszem, oczywistym jest, że potrzebujemy nierzadko układać sobie życie. Tak jak mówiłem, w formie narzędziowej. Potrzebujemy, wydawałoby się, zadbać o szereg rzeczy, żeby móc łatwiej przynajmniej cieszyć się całą resztą. Na przykład, jeżeli jesteś głodny, znacznie trudniej może być cieszyć się i doświadczać czymkolwiek, niż w sytuacji, kiedy byłbyś, byłabyś najedzona. Niemniej jednak niepokojąco łatwo jest z zaopatrywania się w narzędzia przejść w coś, co stanie się kredo naszego życia, centrum. Innymi słowy, bardzo łatwo jest z narzędziowości zrobić środek, rzecz najważniejszą. Wypełnić narzędziem naszego życia. Narzędziem, które przecież było powołane do życia intencjonalnie stricte, żebyśmy coś za jego pomocą robili, a nie zrobili z niego bożka. Układanie sobie życia, mam takie odczucie, stało się sportem wyczynowym populacji. definicją dojrzałości, odpowiedzialności. Dla mnie obwe układanie życia, organizacja, radzenie sobie w życiu to są kwestie stricte narzędziowe, które mogą mi teoretycznie potencjalnie pomóc cieszyć się całą resztą, ale ja nie mogę się niczym cieszyć, jeżeli ja nie będę wzroku kierował w tym kierunku. Uwagi nie będę kierował w tym kierunku. Tylko będę ciągle zaabsorbowany trywialne ściany, Żeby dążyć do kolejnego awansu. Żeby ciągle o tym myśleć, mieć to na uwadze. Żeby, żeby liczyć ciągle kasę. Żeby realizować mnóstwo obowiązków. To żyję, czy nie żyje wówczas? Kiedy robię setki tysięcy rzeczy, które robią inni, czym więcej tych rzeczy umiem ogarniać, tym oczywiście bardziej jestem odpowiedzialny, nigdy żal. Ale co ja robię wtedy? To wypełniam ten słoiczek miałkim piaskiem. A jakaś prawdziwa treść życia mi umyka. Nie widzę tych wschodów słońca, Albo ich nie dostrzegam, nie, nie dociera do mnie w ogóle ich piękno i niepowtarzalność. Tak jak powiedziałem, traktowanie życia jakby było czymś, czego nie znasz. Całkowitą nowością, prezentem pod choinkę. Ten eksperyment pierwszego razu, o którym mówiłem jakiś czas temu w Molium. Wycieczka niepowtarzalna, na której raz jesteś i możesz czerpać z tego doświadczenia. Dokładnie tak, jak wyjeżdżamy faktycznie na wakacje, na wycieczkę. To byłaby strata pewnie dla niejednej osoby, gdyby na takiej wycieczce, na którą zbierała miesiącami kasę na przykład, może, no i raz w roku ma okazję pojechać, bo później trudniej urlop byłoby, to byłoby wielką stratą prawdopodobnie, czy istotną stratą przynajmniej dla takiej osoby, gdyby na takiej wycieczce cały czas błądziła myślami i po jej powrocie zdała sobie sprawę, że właściwie ona nie wie. Co tam takiego było tego w tym Egipcie, czy w Francji, czy w właściwie. Trudno powiedzieć. Ale w kwestii naszego własnego życia już tego zwykle wydawalibyśmy się nie dostrzegać. Że to życie może być takie same, może być taką samą wycieczką oryginalną, unikatowo, tylko w znacznie większej skali. Wycieczką, która równie łatwo może nam przejść, przepłynąć przez palce, jeżeli tylko skierujemy nasz wzrok do formalności i pozwolimy sobie, by nasz, nasz wzrok w nich utkwił. Już tam pozostał. W formalnościach. Żyć a żyć. Co to znaczy? Żyć a mechanicznie potrafić wykonywać sprawnie, efektywnie rzeczy nabijać punkty. Jest jeszcze inna definicja życia. Coś prawdziwego. Może tego nigdy dana osoba nie dojrzeć. Ale jeżeli jesteś świadom, choćby ułamka tej płaszczyzny, to możesz łatwo sięgnąć po nią bardziej. To już jest dla Ciebie możliwość praktyczna niż wyimaginowana. Sięgnąć po jakąś prawdziwą warstwę, po coś, co będziesz czuł, czy czuła, że będzie możliwe, by zabrać ze sobą dalej, byś zabrał, zabrała ze sobą w dalszą drogę. Hmm. Istnieją pewne kwestie, które możemy ze sobą zabrać. Satysfakcjonujące przemyślenia. Piękne uczucia, których tu doznaliśmy, doświadczyliśmy. Chwile naszego życia, takie przez wielkie C, H pisane. Magiczne chwile. Coś, co nas porusza, coś pięknego. I znowu jeszcze raz ta mądrość, przemyślenia, refleksje, satysfakcja, że czujemy się lepiej. Za sprawą własnych myśli, przemyśleń. Zyskaliśmy jakiś poszerzony pogląd. Hmm. coś, co nam się by równie dobrze mogło przydawać w takiej duchowej przestrzeni już poza ziemią, poza ludzkim życiem. To na przykład tam nie będzie mi się specjalnie przydawać, że tu byłem na przykład dyrektorem kreatywnym menadżerem, czy świetnie prostorującym sprzedawcą z wysokimi obrotami sprzedaży. Natomiast może mieć dla mnie duże znaczenie, że doznałem tu wiele piękna, obcowałem z naturą, że pozwoliłem sobie doświadczać, podoświadczać szereg rzeczy, na zasadzie pierwszego razu, bez, bez wymazywania tego na zasadzie widziałem, wiem już co to jest, to już się dłużej nie liczy. Bo przywykłem, bo nawyk, przyzwyczajenie. Też mówiłem już o tym w Molium. Zapraszam do poprzednich rozdziałów waldenowskich. Gdzieś tam opowiadam o tym. Hmm. Piękno, piękno, którego mi nikt nie odbierze. Ale żeby to piękno dotarło do mnie, ja potrzebuję mieć oczy otwarte. Potrzebuję patrzeć w tym kierunku. Potrzebuję go wypatrywać przede wszystkim. Zamiast mieć wzrok przesunięty mnóstwem formalności, które rzekomo trzeba w życiu, trzeba się nimi w życiu zajmować. Owszem, one są przydatne. I nie mówię, że nie, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że niepokojąco łatwo można popaść w skrajność, która, którą jest sytuacja, w której te formalności przesłaniają nam większość lub cały obraz, prawdziwy obraz doświadczenia, prawdziwą treść duchową życia, jedyną, którą możemy zabrać w dalszą drogę ze sobą, jedyne, co się opłaca zabrać, mądrość, uczucia, piękno, Hmm. więc wracając do, do tych rzeczy które wypełniają nasze życie jakby zrobić taki eksperyment wynająć prywatnego detektywa czy jakiejś paparazzi który dokumentuje nasze życie ilustrując nam statystycznie co, jak często nam zajmuje uwagę czy w jakim procencie to będziemy, moglibyśmy w efekcie tego dowiedzieć się, jak spędzamy czas na naszej wycieczce, na ziemi. Błądząc myślami, będąc zaabsorbowanym, zaabsorbowaną w narzędziach, układaniu sobie życia przy życiu. Żyć naprawdę. Jesz, aby nie czuć się głodnym. Czy jesz, aby doznać przyjemności, smaku, niepowtarzalności, fenomenu tego zjawiska. Mnóstwo przykładów. Robisz coś, bo musisz. Robisz coś, bo decydujesz się to robić, bo inni od Ciebie tego oczekują robisz coś, bo wypada i dyskomfortowo czujesz się z nierobieniem tego, czy robisz coś, bo naprawdę tego pragniesz, bo czujesz głos w sercu, który Cię do tego porywa. Jak się różni jedna sytuacja od drugiej?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 To mnie skłania do postrzegania, czy kojarzy mi się z postrzeganiem wszystkiego, co mogę postrzegać jako człowiek, operując w formie ludzkiej. Skłania mnie do postrzegania tego jako rodzaj wirtualnej rzeczywistości, gdzie istnieje pewna płaszczyzna iluzoryczna, czym coś się wydaje, że jest, oraz płaszczyzna prawdy, czy jakieś takie drugie dno? Co mam na myśli? Hmm. Umowność pewno. Wirtualność, że rzeczy nie istnieją obiektywnie, tylko istnieją narzędziowo na twoje potrzeby. Umownie. Tak jak z tą grą komputerową, że Generalnie wydaje się, że wiemy, że gra komputerowa nie istnieje tak naprawdę. Ale angażując się w nią, wybierając sobie postać, grając tą postacią, my się jak gdyby umownie zgadzamy na traktowanie tej gry na poważnie. Czyli jeżeli ta, dana gra komputerowa rządzi się jakimiś prawidłami, przyczyny i skutku, to my się zgadzamy, będąc zainteresowanymi tą grą konkretną, zgadzamy się na, na życie w tych prawidłach. Hmm. Chociaż wiemy z drugiej strony, że to jest fikcja, ale o co chodzi tak naprawdę w tym całym w tej całej sytuacji, kiedy sięgamy po tą grę. O no, co chodzi, że nas interesuje to doświadczenie tej gry. Dlatego to robimy. Jest na przykład taka gra komputerowa, która nazywa się Test Drive. I ten Test Drive um, jest grą samochodową, w której teoretycznie jest to wyścigówka. Ścigasz się, yy, ścigasz się z innymi dobywasz kolejne miejsca, nagrody pieniężne, możesz kupować nowe samochody um, i w ten sposób uzyskiwać coraz wyższe poziomy w hierarchii. Ale co charakteryzuje tę grę Test Drive, to taka unikatowa, porównując z innymi wyścigówkami typu Need for Speed, to w test drive masz taką unikatową też możliwość, że możesz sobie po prostu jeździć. Tak zwana swobodna jazda. Możesz sobie po prostu jeździć. Ja wiem, że w niektórych Need for Speed'ach też jest taka możliwość, ale generalnie dla mnie zawsze to test drive kojarzył się z grą, w której masz tą możliwość na najszerszą skalę. Że jak gdyby nie muszę odblokowywać nawet kolejnych wyścigów, żeby móc jeździć po całej absolutnie, po wszystkich planszach w uproszczeniu, bo tam tak naprawdę w tej grze jest jakby jedna wielka plansza, ogromna. Mówię teraz o części pierwszej test drive'a. Jedna wielka plansza, wyspa, Oahu, hawajska wyspa i jeździsz sobie po tej wyspie. Jeżeli chcesz, możesz tą grę Pędzić. możesz jej doświadczyć na zupełnie inny, niekonwencjonalny sposób, wcale się nie ścigając nie pocąc tam, żeby uzyskiwać yy, tam, szczyty wyżyny, zręczności pierwsze miejsca ciągle na coraz trudniejszych, bardziej wymagających wyścigach, możesz zupełnie inaczej podejść do tej gry kwestia gustu wszystko, możesz na przykład po prostu jeździć mnie osobiście bardzo to kręci, ogromnie ekscytuje. Coś tak niekonwencjonalnego jak granie w grę wyścigową bez ścigania się. <ścoughs> Czyli po prostu co ja robię w test drive'ie najczęściej, co najbardziej lubię robić. Owszem ścigam się od czasu do czasu, ale co najbardziej lubię robić w test drive, to po prostu jeździć. Gdzie chcę, jak długo chcę. Mogę jeździć i ogromnie mi się to podoba, że od samego początku mogę jeździć po całej planszy, po całym terenie. Nie mam żadnych zablokowanych przestrzeni, na które będę mógł wjechać, gdy przejdę jakieś wyścigi. Od razu mam możliwość jazdy, eksploracji po całym terenie. I najwięcej przyjemności to właśnie to mi w test drive'ie daje. Takie swobodne jeżdżenie, gdzie chcę, ile chcę. Hmm. Ja czerpię z tego taką przyjemność. Oczywiście jest tam pewien zestaw nadal reguł, pewnych takich umownych zasad, na które godzę się grając w tą grę. Hmm. Jak na przykład taka zasada, że nie za bardzo opłacałoby się grać w nią mi, jeżeli ja mam taką wytyczną, że chcę sobie turystycznie jeździć po tym terenie, zwiedzać i czerpać przyjemność, to nie opłacałoby mi się grać w nią tak jak się gra w inną grę, która się nazywa Carmageddon. Może pamiętasz taki tytuł, taka rozwalanka totalna, gdzie centralnie, definitywnie chodziło o to, żeby się rozwalać, zderzać z innymi pojazdami. No, gdybym miał ja coś takiego reduł w test drive'ie, to notorycznie bym nie ganiała policja. I zamiast móc komfortowo zwiedzać teren, tą całą wyspę Oahu hawajską, zamiast móc się delektować tym doświadczeniem spokojnej, komfortowej jazdy, zwiedzać, to potrzebowałbym non-stop po prostu uciekać <śmiech> I, i to robić sprawnie, żeby w końcu finalnie efektywnie uciec. A właściwie to non-stop bym musiał uciekać w efekcie jeżeli bym miał się rozwalać. Jeżeli bym nie respektował tego, że w tej grze granie na Carmageddon, Driver, to jest granie, tak jakbym grał non-stop w Most Wanted Need for Speed, czyli non-stop po prostu pościgi wycia syren. To nie ma specjalnie istotnego związku. Nie, jest, nie leży wcale blisko komfortowej, relaksacyjnej, turystycznej jazdy. Więc Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że hmm, ten przykład z grami komputerowymi ilustruje, że można na różne sposoby podejść do tych samych gier. Można mieć różne motywy sięgania po poszczególne gry. Ale wszystko to jest umowne nadal. Wszystko to jest umowne. Wiemy wszyscy, że te gry nie istnieją. Tak naprawdę, że to nie jest rzeczywistość, że to jest po prostu pewna zabawka, pewne narzędzie, którego celem jest dostarczenie nam Rozrywki, przyjemności, satysfakcji. To będą różne przyjemności i satysfakcje dla różnych osób. Są osoby, które będą czerpały przyjemność z tego turystycznego, komfortowego zwiedzania nawet jakimś wolnym samochodem, takiej swobodnej jazdy. Są osoby, które uwielbiają rywalizację, uwielbiają się ścigać, um, osiągać tam coraz wyższe te pułapy, najlepiej najwyższe miejsca, lubią adrenalinę. Lubią zręczność. Jeszcze inne osoby bardzo lubią ten motyw z policją. Ścigać się, uciekać policji, rozwalać radiowozy, tak jak w for Speed Most Wanted. Taki tytuł też ścigowy. Niedawno wznowiony. Zresztą odświeżony. Słyszałem. Hmm. Więc no, różne motywy mogą przyświecać nam sięgając po dane gry. Jest tylko jeden wspólny mianownik. Jedna rzecz, która łączy te wszystkie sytuacje. Bez względu na to, kto sięga po grę. Robi to po to, żeby dostarczyć sobie przyjemności. Satysfakcji. Żeby dostarczyć sobie czegoś, na czym mu zależy. Jakichś konkretnych emocji, doświadczeń, które go interesują. To sprawia, że część osób sięga po gry typu The Sims. Które zupełnie nie interesują innych ludzi. A jeżeli chodzi o osoby, które lubią Simsy, to jest taka gra, jakby mówiąc najkrócej, symulacja życia hmm, strategiczna jakby. To jeżeli chodzi o osoby, które lubią Simsy, to gra Sims jest tak złożona, że w jej obrębie można realizować bardzo różne motywy. Nie tylko taki prosty wybór, że mogę się albo ścigać Albo uciekać policji, albo turystycznie zwiedzać. Czyli mam trzy generalnie opcje. W sensach mam ich znacznie więcej. Mogę realizować bardzo różne motywacje sięgnięcia po tą grę. Mogę na przykład budować sobie willę jedną. Mogę budować sobie szereg willi. Rozbudowywać je. To może być moja motywacja. Budownictwo. Architektura. Wtedy nie chodzi mi o pieniądze, o to, żeby generować w tej grze pieniądze, tylko o to, żeby generować pieniądze, żeby móc budować. A może nawet nie będzie mi się chciało generować pieniędzy, tylko wpiszę sobie jakiś kod na pieniądze i będę od razu budować, bo nie chce mi się tych pieniędzy generować. Inna osoba grająca Simsy może czerpać satysfakcję z, z awansów, z budowania umiejętności ręcznie, bez żadnych kodów, wcale nie po to, żeby stawiać nowe domy, tylko po prostu po to, żeby się rozwijać, żeby, żeby w tej grze uzyskiwać na podstawie praw w niej bazujących czy istniejących, uzyskiwać te kolejne poziomy. To może dawać satysfakcję takiej osobie. Ale może być wiele więcej różnorakich motywacji w Simsach, budowanie relacji interpersonalnych. To jest bardzo bardzo rozległa gra, o wielkim potencjale. Ale znowu mamy ten wspólny mianownik, że ktokolwiek sięga po Simsy i będzie grał bez znużenia w tą grę. Będzie to robił z jednego i tego samego powodu na esencjonalnej płaszczyźnie, czyli po to, żeby zapewnić sobie coś, co go interesuje, czego pragnie. I każda z tych osób wie, że gra komputerowa nie istnieje tak naprawdę. To jest fikcyjny wymysł. Jakby symulacja, zabawka, narzędzie. To jest w ogóle fascynujące na swój sposób, że takich narzędzi jest mnóstwo, które trudno nawet powiedzieć, że istnieją materialnie. Jeszcze gra komputerowa. Jako tako można by powiedzieć, że no, gra to jest krążek DVD, płytka, na której ta gra jest. Mogę pójść do sklepu, kupić grę. Ale tak naprawdę coraz częściej gry można już kupować bez płyt. Wirtualnie. Ktoś Ci przesyła plik, czy ściągasz plik z internetu, który zakupiłeś powiedzmy, zakupiłaś i, i masz grę. Nie ma żadnej płyty, nie ma żadnego fizycznego przedmiotu. Niby instalujesz grę na komputerze i w nią grasz, ale fizycznie, materialnie ta gra nigdzie nie istnieje. To co widzisz na komputerze, na przykład strony internetowe, czaty, to przecież nie istnieje. To nie jest żadna fizyczna rzecz, to jest rzecz, która jest wirtualna całkowicie. Hmm, czy jakby wymyślony koncept umowny, wizja. <śmiech> Można tak powiedzieć niejako. I teraz, kiedy czytam takie słowa, że najbliższa wszelkich rzeczy jest siła kształtująca ich istnienie, to między innymi kojarzy mi się to w ten sposób, że, że największą esencją, najbardziej taką najbliższą prawdy, najważniejszą płaszczyzną dotyczącą danej rzeczy jest sedno jej. Drugie dno, ale tak naprawdę sedno. Tak jak w przypadku gry komputerowej. Co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o grę komputerową, to to, że to jest narzędziem, które może mi dostarczać przyjemności, satysfakcji, interesujących mnie emocji, czy nawet uczuć. To jest dla mnie najważniejsza idea tej gry. Umowność pewna. Ja wiem, że gra nie istnieje, ale mi to nie przeszkadza bo przyjemność, jaką czerpię z grania w tą grę, jest prawdziwa i nikt mi nie mówi, że ona nie istnieje. Jest tak oczywiste. Cały internet wydaje się niematerialny, a jednak ile może dać? Hmm. Natomiast te słowa kojarzą mi się w jeszcze inny, w jeszcze inny sposób, zupełnie inny. Najbliższa wszelkiej rzeczy jest siła kształtująca ich istnienie. Trochę tak jak z Demiurgiem. Platon używał takiego terminu Demiurg, jako opisując twórcę, opisując twórcę, który tworzy rzeczy, tworzy, z, tworzy materię na przykład, rzeczy z materii, ale tak naprawdę tym esencjonalnym hmm, budulcem rzeczy materialnych, zanim one otrzymają formę. Platon pisał o, o, o jakimś bycie, który nadaje formę materii. Moglibyśmy powiedzieć w uproszczeniu Bóg. Ale Platon ujmował to w ten sposób, że Przynajmniej tak przeczytałem w encyklopediach, że twórca nadaje formę materii na bazie idei. Ha! Na bazie idei, czyli za każdą... To mi się tak skojarzyło właśnie, że za każdą rzeczą materialną czy nawet innymi rzeczami, to można by rozciągnąć, ekstrapolować i powiedzieć, że nie tylko materiale ale i okoliczności wykreowane sztucznie i tak dalej i tym podobne. Za każdą rzeczą stoi idea. I to właśnie ta idea powołała te rzeczy, czy zjawiska do życia. Idea. Tak jak gra komputerowa została powołana do życia, żeby dawać przyjemność, satysfakcję, entuzjazmować, ekscytować, dawać adrenalinę. I to była ta idea, która powołała do życia tę grę. Tak samo Platon pisze szeroko o tym demiurgu w potocznym znaczeniu, który oznacza siłę twórczą powołującą do życia coś. Ale mnie zafascynowała ta informacja, że w filozofii Platona za tym wszystkim stały idee. Czyli coś, co wydawałoby się w ogóle niematerialne i powołuje do życia materię, lub coś innego nawet, okoliczności, sytuacje, zjawiska, ale powołuje je po to, aby coś ucieleśnić. Jest w tym jakaś narzędziowość. Czyli nie jest to praca dla pracy, sztuka dla sztuki, ale jakaś intencjonalność. Tak jak w grze komputerowej istnieje zestaw charakterystycznych prawideł. Każda gra rządzi się własnymi jakimiś i my się na nie godzimy generalnie, zbierając daną grę. Tak samo tutejsze życie podobnie ma jakieś prawidła i znamy różne kierunki, na jakie można do nich podejść. Różne sposoby, w jakie można żyć. Ale bez względu na to, że tych taktyk życia, w jaki sposób sobie życie ułożymy, tych taktyk może być mnóstwo. Bez względu na to, co jest dla mnie najistotniejsze, to pamiętać o tym, że to życie jest dokładnie tym samym, czym taka gra komputerowa. I to jest esencja mojego przekazu, co mi się kojarzy ze słowami Henry'ego Toro, które przed chwilą przeznaczyłem. Żeby pamiętać, że to życie ludzkie jest dokładnie dla mnie, dla mnie tym samym, Czym taka gra komputerowa, po którą sięgam, bo chcę czegoś doświadczyć konkretnie, to wybieram konkretny, interesujący mnie tytuł, wkładam płytę albo w ogóle nie wkładam płyty do napędu, tylko ściągam plik i gram. Wiedząc, że gra nie istnieje. Ale mnie to nie interesuje, bo epicentrum sprawy nie jest gra sama w sobie tylko to, co mi dostarcza obcowanie z nią. Doświadczenie, uczucia, emocje, wrażenia. To jest najważniejsze w tym. I tak samo życie. Życie ludzkie dla mnie jest dokładnie tym samym analogicznie. Jest taką grą komputerową. Jest taką symulacją. Jest czymś, co nie istnieje tak naprawdę. Czymś bardziej fikcyjnym. To tak naprawdę nie jest prawdziwe i potrzebuję sobie o tym często przypominać. Żeby nie brać tego tak bardzo na poważnie. Tylko żeby się koncentrować na tym, co jest najważniejsze tak naprawdę, co powinno być najważniejsze dla mnie. Czyli doświadczenie. To, co graczy narzędzia niosą ze sobą. To tak jak mówiłem, taki trywialny, płytki przykład, że jeść, spożywać posiłki możesz w biegu, po to tylko, żeby nie zemdlać, żeby móc funkcjonować. W biegu na szybko jeść byle jak. Po to, żeby po prostu móc żyć. Natomiast możesz jeść, czerpiąc z tego przyjemność. Ktoś Cię później zapyta na planie duchowym, jak smakowało coś, albo jak to, jakie to uczucie jeść na przykład pizzę i nie będziesz w stanie odpowiedzieć specjalnie, jeżeli jedzenie, spożywanie posiłków w Twoim życiu było narzędziowe i tylko narzędziowe, w takim znaczeniu, że, że używałeś, używałaś tego tylko po to, żeby Ci ciało mogło funkcjonować, ale jadłeś, jadłeś w biegu, byle najprościej, byle najszybciej i tak dalej. Nie mówię, że każdego musi interesować jedzenie. Podałem przykład, że bo sęk w tym, nie w tym, że musi każdego interesować jedzenie dosłownie. Sęk w tym, żeby cokolwiek Cię naprawdę interesowało. Żeby coś zostało w Tobie sensownego. Potem. A nie, żeby wszystko przesłaniało Ci widok. I tak samo, jeżeli, więc jeżeli ktoś by mnie zapytał, jak to, jakie to uczucie było? Jeść pizzę, czy nawet marchewkę. To ja bym nie był w stanie nic na ten temat powiedzieć, jeżeli Żyłbym w takim modelu narzędziowym stricte, w którym jest tylko narzędzie, a nie ma tego, co ono mi dostarcza. Więc życie dla mnie jest takim narzędziem i są dla mnie generalnie najbardziej esencjonalnie dostrzegalne dwie drogi. Może to narzędzie stać się moim życiem całym, przesłonić mi to życie. A może moim życiem być to, co to narzędzie ze sobą dostarcza, co może dostarczać. Tak mógłbym ująć esencję tematu. I ja w życiu mam taką wytyczną, żeby przyglądać, się starać, ja się tego uczę, doskonale się. Nie, nie uważam, żebym był w tym dobry być może, ale uważam, że na pewno robię postępy. W przyglądaniu się życiu i odpowiadaniu sobie ciągle na pytanie, co mi dostarcza to narzędzie? Co może mi? Czego może mi dostarczać? Jakich wartościowych rzeczy? Mniej wartościuje narzędzia, bardziej wartościuje to, co mogą mi zapewniać. Narzędzia dla mnie są fikcją, są rodzajem umowy, tak jak ta gra. Umownie godzisz się na coś. Na przykład na to, że sterujesz klawiaturą, a nie myślą. Tak ja umownie godzę się na przykład na to, że w tym życiu operuję ciałem ludzkim. Ale to ciało dla mnie nie jest mną. Ono jest dla mnie tym, czym dla Ciebie mogłaby być łyżka lub widelec podczas jedzenia obiadu. Tym dla mnie jest ciało. Narzędziem pozyskiwania doświadczeń. Oraz z drugiej strony narzędziem ekspresji siebie. Ale to jest nadal narzędzie. To nie jestem ja. W żadnym, w żadnym razie. Tak jak postać komputerowa nie jest Tobą. Dlatego moje ciało nie jest moim epicentrum. Szanuję je. Daję mu uwagę. Bo warto szanować własne narzędzia. Trzymać je na możliwie najwyższym poziomie ale po to, żeby dobrze prosperowały, działały. Natomiast jeżeli zrobisz z nich bożka, tak jakby zapominając, po co one istnieją, wyniesiesz się na piedestał i wpatrzysz się w nie jak w obrazek i tak już zostanie. To zamiast doświadczać, to utkwisz w czymś i pewna prawdziwa rzecz będzie pominięta. Więc najbliższa wszelkich rzeczy jest siła kształtująca ich istnienie. Czyli intencja. Ta platońska idea. Wierzę, że życie jest tak jak z życiem jest tak jak z grą komputerową. Intencjonalnie sięgamy po narzędzie. Aby pozyskać, czy mieć przynajmniej szansę pozyskać interesujące nas doświadczenie. Hmm. Dlaczego ważne jest to spostrzeżenie dla mnie? Między innymi dlatego, żeby właśnie pamiętać, co jest dla mnie w życiu najważniejsze. Czyli właśnie nie narzędzie samo w sobie, nie robić z tego bożka, tylko to, czego może dostarczać. Mądrość, uczucia, emocje, piękno, refleksję, głębię jakąś. Takie rzeczy. Coś, coś, co jak już powiedziałem, będę mógł ze sobą zabrać w dalszą drogę. Henry pisze dalej. Tuż obok nas dokonuje się nieustannie działanie najdonioślejszych praw. Tuż obok nas nie stoi robotnik, którego najęliśmy i z którym tak lubimy pogważyć, lecz ten którego jesteśmy dziełem. Wyraźnie wskazuje na Boga. Albo wszechświadomość. Jakkolwiek nazwać. Te słowa znowuż kojarzą mi się z wszechobecnością Boga, czy wszechświadomości, wszechświata. Nomenklatura nie jest ważna. To, jakiego słowa użyjesz, żeby to opisać, nie jest tak bardzo istotne. Istotne jest dopatrywanie się we wszystkim, na przykład w całej materii. Drugiego dna. Tak jak mówiłem, tą ideę opisując, tak i intencjonalność, tą siłę, która za tym tkwi. To mi się kojarzy z wszechobecnym Bogiem, albo z wszechobecną wszechświadomością, czy wszechświatem, że tak naprawdę to wszystko to jest czymś takim. Hmm. Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, ale jak chcesz, staw znowu mówię, wszechświata czy wszechświadomości, nie musi to być termin Bóg. Ale wszyscy jesteśmy tego dziećmi, ale nie tylko dziećmi, bo jeszcze dziecko kojarzy się z czymś podrzędnym i wtórnym efektem bardziej, jak i jesteśmy integralnym komponentem. Jeżeli chodzi o tą wszechświadomość, owego Boga, dla mnie Bóg jest wszędzie. Jest. Wszystkim dosłownie. Wszędzie i nigdzie. I jak mówię wszystkim, to mam na myśli dosłownie wszystkim. Każdą materialną rzeczą, każdym atomem oraz, żeby było ciekawiej, każdą myślą. Każdą świadomością, każdą tożsamością. Czyli to, co uważamy za siebie samych, też jest Bogiem. Jest Jego częścią. Ja lubię takie poetyckie Sformułowanie, że Bóg, czy nie inaczej, że my jesteśmy myślami, jesteśmy myślami Boga, albo że Bóg nas myśli. Jesteśmy po prostu myślami Boga. Tak ja to postrzegam. Dla mnie tak, tak jest. I kiedy ja patrzę, czy kiedy doświadczam świata z zmysłami fizycznego ciała, to doświadczam Boga. Kiedy doświadczam myśli własnych lub myśli innych ludzi, to doświadczam Boga. Kojarzy mi się to z tym namaste. Dostrzegam boskość w Tobie. Hmm. Innymi słowy, taka najbardziej pierwotna płaszczyzna, najbardziej prawdziwa. Gdzie umownie mamy te wtórne warstwy. Tak jak gra komputerowa jest wtórną warstwą, wtórną formą że tak naprawdę nie chodzi o formę, chodzi o doświadczenie, chodzi o to, co ta forma może nam dać, że ona jest intencjonalnie powołana do życia, żeby coś nam zapewnić, czegoś nam móc dostarczać. Jeżeli chodzi o te najdonieślejsze prawa, które ciągle mają miejsce wokół, hm. Tak jak w grach komputerowych są pewne prawidła. Tak tutaj masz na przykład to ciało. Jak mówiłem, jednym z takich praw tutaj jest, czy praw, czy charakterystycznych cech, może lepiej byłoby rzec, jest te, tej gry, tego układu, tego narzędzia, jest ciało. To, że, że żyjąc, doświadczając tego, tej wycieczki, masz koncept ciała. To jest twój hmm, Twoje medium. Nie powiem nośnik. Celowo nie powiem nośnik, gdyż nie uważam, że ciało jest nośnikiem nas. W związku z tym, że uważam, że najbardziej esencjonalna warstwa, czy aspekt nas nie istnieje w przestrzeni zamkniętej granicami. Tam, gdzie nasze ciało istnieje zamknięte granicami. Więc ja nie uważam ciała za nośnik nas. Uważam ciało za nasze medium. Za medium, które z jednej strony, jak już mówiłem wcześniej, przekazuje nam doświadczenia, pozwala nam postrzegać, doświadczać tego, co tutaj jest, za pośrednictwem tak zwanych zmysłów, szeregu zmysłów. A z drugiej strony potrafi dawać nam możliwość ekspresji siebie, wyrażania siebie w tej symulacji, w tej przestrzeni symulacyjnej, w tej, w cudzysłowie, grze wirtualnej rzeczywistości. Więc to jest jedna rzecz, że no, hmm, wyciągając rękę po tą grę w cudzysłowie, życie ludzkie, jako człowiek, życie na ziemi, to między innymi z czym się godzę, to z posiadaniem ciała, w cudzysłowie posiadaniem, bardziej używaniem, w tym konceptem. Że na przykład, żeby znaleźć się w punkcie B w przestrzeni, to nie pomyślę sobie, i się tam znajdę, tylko muszę jeszcze poruszyć ciałem. Sama Myśl mi nie wystarczy. Potrzebuję jeszcze przenieść tam ciało, żeby się tam znaleźć w pełni. Tak jak sądę. Inną cechą charakterystyczną, na którą się godzę, czy przyjmuję chociażby do, do świadomości, jest to, że ciało jest śmiertalne. Ono nie jest wieczne, ono jest śmiertalne. I to, że ma swój rozwój na przykład, że, że ono się rozwija. Na początku jest ten niemowlak, Raczkujący później to się zmienia, ewoluuje, modyfikuje. Są wszystko cechy charakterystyczne, które też modyfikują percepcję, też stanowią sam w sobie fascynujący temat, że nie mam jednej stałej percepcji, tylko mam zapewnione te zmiany, które urozmaicają mi wysoce postrzeganie tej symulacji jakże rozbudowanej, złożonej. Dla mnie życie esencjonalnie, na takiej płaszczyźnie drugiego dna, sedna, sedna sprawy, jest dialogiem z Wszechświatem. Gdzie to, co jest zwykle definiowane jako rzeczywistość, dla mnie jest rodzajem wtórnej iluzji, cienia. Natomiast dla mnie to, co naprawdę ma miejsce, tak jak w Matrixie pamiętasz może, jak Neo zobaczył, co naprawdę ma miejsce, to zobaczył ten kot. Heh. Nie widział ludzi, nie widział miejsc. Widział kot. Tak samo dla mnie w życiu, co naprawdę ma miejsce, to to, co... Naj, najprościej by to opisać jako uczucia, myśli. Uczucia, ale przede wszystkim uczucia. To, co czuję. W dalszej kolejności, w jaki sposób to wyrażam, bo to już jest zależne od pewnych narzędzi, ekspresji, jak ja to wyrażę. Nawet we własnych myślach, jak ja to wyrażę, to będzie zależało w sporej mierze od zasobu słownikowego, jeżeli będę używał słów. A jeżeli moja świadomość pozwoli mi zdać sobie sprawę, że nie potrzebuję słów do tego, żeby uświadamiać sobie myśli, no to jestem w bardzo dobrej sytuacji, na bardzo dobrej pozycji, bo wtedy już raczej nie mam ograniczeń. Wtedy mogę się wreszcie nieskrępowanie przyglądać temu, co czuję i nie być jednocześnie ograniczonym zasadą słownictwa w identyfikowaniu tego. Mogę sobie zdać sprawę, że nie potrzebuję słów czy czegokolwiek innego, żeby zidentyfikować czym co jest. Wystarczy sama świadomość tego, obserwacja. I tak dla mnie to jest sednem życia, uczucia. Narzędzia są wtórne, narzędzia nie istnieją, są iluzją jakby. Istnienie narzędzi jest umowne. Tak jak Grając w test-drive, mogę powiedzieć, że brzeg drogi, po który nie mogę, powiedzmy, wyjechać, bo jest tam murek betonowy narysowany, no to on istnieje i nie istnieje jednocześnie. Nie istnieje, no bo ja wiem, że cała gra nie istnieje, a istnieje nie pozwala mi wyjechać za ten murek, no bo to jest umownie przyjęta, zaakceptowana zasada w tej grze komputerowej przeze mnie. Tak samo tutaj mogę mówić, że na przykład meble istniejące w tym pokoju, po którym teraz chodzę, nie istnieją i istnieją jednocześnie. Istnieją o tyle, że mogę się o nie uderzyć, potknąć, jeżeli nie zmieniłbym trajektorii. Mogę w nie zapukać i usłyszeć dźwięk. A nie istnieją tak naprawdę w tym samym znaczeniu, w jaki możesz wcisnąć gaz w grze komputerowej, usłyszysz dźwięk, ale ty wiesz, że ten samochód nie istnieje. Nie ma żadnego samochodu. To jest wymysł. Symulacji. Tak samo tutaj. Po prostu bardziej doskonała, bardziej przekonująca, bardziej realistyczna, ale nadal symulacja, która istnieje co ważniejsze w jakimś celu. W jakim celu? To jest ważne. To jest istotne. Po co? Co możesz z tego wyciągnąć? A nie żeby się stała twoim bożyszczem. Przechodźcie przez życie. Przechodźcie przez most. Nie zatrzymując się nad nim. Jakoś tak szło to z apokryfów. Przejść przez most, ale się nad nim nie zatrzymują. Patrzeć w odpowiednią stronę. Więc patrząc na życie, to co część osób spora całkiem nazywa rzeczywistością, ja tak jak z Matrixa patrzę na to trochę jak na ten KOD. Dla mnie to jest wtórne. A co jest dla mnie rzeczywistością, która nie przestanie istnieć, to płaszczyzna uczuć. Uczuć myśli. To jest płaszczyzna, na jakiej ja się fokusuję lub przynajmniej staram fokusować non-stop. To jest ta to płaszczyzna uczuć. Ten sygnał, który nie zamilknie. Ten, z iluzji tej ja wyjdę, tak jak kończysz grę komputerową, wyłączasz, nie ma gry. Nagle nie ma gry. Tak z tym życiem też wiemy, że ona się skończy w którymś momencie. Czyli ta materialna płaszczyzna tej umownej rzeczywistości, symulatora się skończy. Ale ty, według mnie, zostaniesz. Ja zostanę i pewna płaszczyzna, na której będziemy istnieć, będzie cały czas aktywna, nie będzie zubożona w ogóle. I wcale nie musimy tej płaszczyzny odkładać na półkę teraz. To by było dziwne dla mnie. Ja jej nie odkładam na półkę. Staram się wręcz z niej robić plan pierwszy. Już tutaj. Przyglądając się jako bardziej realnym uczuciom niż materii chociażby. I cenniejszym jednocześnie. Bo pytanie też jest, też mam na uwadze bardzo kwestię, co ja chcę. Czego ja chcę w życiu? Co ja chcę osiągnąć? Tak jak co ja chcę osiągnąć, czy doświadczyć, sięgając po daną grę komputerową, tak samo sobie zadaję to pytanie analogicznie: co mną kieruje w tym życiu? I moją motywacją nie jest nic, co by mogło tylko tutaj istnieć, w sensie nie jest to jakiś awans, nie jest to kwota na koncie. Nie ma to związku z materią stricte. Materią dla materii. Ma to związek natomiast bardzo z tym, co ta materia może mi dawać. Na przykład. Ma to związek z uczuciami, ma to związek z pasją, z mądrością, z refleksją, z przemyślaniem, z satysfakcją na duchowym poziomie. Hmm. Tak jak mówiłem wielokrotnie, lubię to mówić, co mogę zabrać ze sobą dalej. Co będzie mi żywotnie i witalnie dostarczać satysfakcji nawet po tym życiu, na planie duchowym co będę miło wspominał, co będzie dla mnie cały czas ważne ponadczasowo. I myślę, że na tym cytacie ha, zakończę dzisiejszy rozdział Molium. Osiemnasty rozdział, stanowiący jednocześnie kolejny odcinek w cyklu Waldynowskim. Hmm. Tak jak przewidywałem, przypuszczałem, wyszło mało tych cytatów gdyż one są dosyć pojemne i następne, które mam przygotowane, a mam jeszcze, mam jeszcze ich trochę, również są pojemne, więc będzie co mówić w następnych rozdziałach. Dziękuję Tobie za uwagę w dzisiejszym rozdziale. Życząc przyjemnego poranka, dnia, wieczoru lub nocy. Zapraszając jednocześnie do odsłuchania kolejnych rozdziałów Molium. Wyznań Mola Książkowego. Mówił Thomas Lee.